Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin, czyli PORO Podcast, czyli serwis Motion Tricks, a ze mną dziś e, tradycyjnie Marcel. Cześć wszystkim, witam. I nasz dzisiejszy specjalny gość, czyli Kamil Kryński. Cześć wszystkim. E, no, także dziś będziemy głównie rozmawiać o Kamilu, ale zanim zaczniemy o Kamilu, to chwilka technicznego sprawdzenia, czy nas wszędzie widać, czy nas wszędzie słychać. Marcel, jeśli możesz, to zerknij. Oczywiście, na... Na YouTubie słychać widać i na fejsiku tak samo. Super, to pięknie. E, więc teraz tak, ci, którzy nas oglądają na Facebooku... jeśli Przełącz tylko Kamila na nas wszystkich. E, tak, właśnie. Tak, dziękuję. E, to jest też kolejny, kolejna techniczna e, sprawa, o której czasem zapominam w, realizując, e, przełączyć e, kamery. E, więc jeśli za długo widzicie czyjąś e, gębę osoby, która nie mówi, to to jest tylko i wyłącznie moja wina. W każdym razie wracając do tego, o czym chciałem powiedzieć, jeśli ktoś nas ogląda na Facebooku, e, coś zacznie się dziać ze streamem, przestaniecie nas widzieć lub słyszeć, zapraszam na Nasz kanał YouTube, tam również nadajemy na żywo lub ewentualnie na stronę, na stronę motionfreaks.pl-poro, tam również jest, jest okno streamu. Jeśli nas przestaniecie widzieć na YouTubie, zapraszam na Facebooka, bo nadajemy na żywo jednocześnie. I tradycyjnie po każdym nagraniu jeszcze dziś w nocy lub jutro z samego rana pojawią się również wersje audio podcastowe na wszystkich największych serwisach podcastowych naszego dzisiejszego spotkania. I takie podsumowanie wraz ze wszystkimi linkami, nazwami programów, dodatków, pluginów, tytułami filmów, seriali, o których będziemy dziś mówić. I oczywiście zapraszamy do komentowania tego, o czym gadamy, do dorzucania swoich trzech czy 5 groszy. Zazwyczaj tak w okolicach połowy, połowy odcinka, połowy spotkania zerkamy w wasze komentarze i się do nich staramy odnosić. No chyba, że rozmowa i dyskusja między waszymi komentarzami a nami jest bardziej dynamiczna, no to wtedy je sprawdzamy na bieżąco, więc zapraszamy do pisania i komentowania, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. To tyle kwestii technicznych. To może przejdźmy do e, rozbiegówki, czyli tego, co się ciekawego wydarzyło w tym tygodniu. E, czy chce ktoś zacząć? Pomału. Ja mogę zacząć z bardzo świeżym newsem. Dobrze, to Marcel zacząć. Świeższego nie mam. Dobra. Tylko, tylko sobie kamerę wycentruję. To jest news, o którym chyba napisali już wszyscy i wszędzie, ale my też o tym powiemy, nie będziemy gorsi. E, chodzi o to, że w e, Polsce, to, jeżeli się nie mylę na Śląsku, w zamku w Ogrodzieńcu trwają zdjęcia do serialu Wiedźmin. <śmiech> <śmiech> Koniec. News. Koniec. Koniec newsa. Tylko ten, tylko ten news masz do, do zakomunikowania? No nie, no tak powiem tylko e, podobno na początku niby był e, zamek wynajęty na jakąś prywatną imprezę czy coś takiego, mm -hmm. a się okazało tutaj cichaczem parę dni temu, że niby mają być e, zdjęcia do Wiedźmina i z, e, z plotek, ploteczek i zdjęć robionych przez fanów e, e, możemy się dowiedzieć, że zdjęcia prawdopodobnie odbywają się tylko we wnętrzu zamku. Mm -hmm. Okej. Okay. Kurczę, nie przygotowałem się nie mam żadnych newsów. Spokojnie, my mamy kilka. Tam eee... ja Milba na pewno jakieś fajne newsy, bo on co tydzień ma coś fajnego do powiedzenia. No to ja zazwyczaj mam yy... no ciekawego, dziękuję. W każdym razie, nie, dziś yy, to tak, ciekawa rzecz, pewnie też większość ludzi ze środowiska już wie, Maxon, yy, czyli, czyli ludzie od CINEMY przejęli Redshift Rendering. Czyli jeden w sumie z najbardziej popularnych i najlepszych, e, najlepszych e, silników renderujących do e, 3D. E, z tego co wiem, e, znaczy z tego co wiem, na pewno częściej i więcej z 3D e, niż ja i Marcel pracujesz. Ty, Kamil, więc czy miałeś okazję pracować z rendershiftem? Nie, z, z rendershiftem głównie Arnold i mm -hmm. y A z rendershiftem nigdy nie miałem styczności. Uwaga, e, mm -hmm. suchar branżowy A. ale z Arnoldem Schwarzeneggerem. <laughs> A to widziałem dziś takiego mema, rendering, with, rendering with Arnold, tak. <laughs> I właśnie Arnold stojący na. Dobra. Komoderem. Popiłem, możemy, możemy lecieć dalej z z tak. płotyczkami. Dobra. No to dawaj. kolejne. E, to ja takie zawsze mam, jak zawsze. Ja zawsze, zawsze jak mam zawsze. jakieś popkulturowe pop lub kulturowe newsy, to teraz e, też zarzucę newsem takim kultu, kulturalnym. E, aktorka, o której mówiliśmy w jednym z naszych pierwszych podcastów, e, czyli Joanna Kulik, która grała w Zimnej Wojnie, która była nominowana do Oscara, niestety nie udało się do Oscara zdobyć. E, poszła plota, albo nawet potwierdzone info, e, że będzie grała w e, serialu Netflixa. I ten serial będzie się nazywał The Eddie. Niestety aż tak głęboko się nie, nie, nie zagłębiłem o, o czym będzie ten serial, ale myślę, że to jest taki news, o którym warto powiedzieć. Jak mm -hmm. już takim jesteśmy budelkiem czy plotkarskim e, podcastem, to myślę, że warto wspomnieć o tym. Myślę, że warto dodać, że reżyserem tego serialu będzie Damian Chazelle, czyli twórca La La, La Land i e, A, eliminowanego do eliminowanego mm -hmm. Czyli tak. można powiedzieć, że to będzie serial z, gwiazdo, z oscarową obsadą? No może być gruba. Tak Myślę, że może być ciekawie. I to właśnie i to już nie jest ploteczka. To jest. Z tego właśnie, bo jeszcze kilka dni temu to była ploteczka. W tej chwili nie wiem, czy dziś, czy wczoraj czytałem, że to jest już potwierdzone info. Tak, jest potwierdzone info, tak. to jest legit. E, tak. E, o, e, Jerzy się tu z nami wita, e, prywatnie. E, więc nas I słucha. Jerzy tak. Drozda, Junior. E, go, nasz gość z e, poprzedniego podcastu. A i publicznie również na e, Facebooku. Cześć, Jerzy. Więc pewnie możemy się spodziewać, aż że Jerzy będzie dorzucał jakieś komentarze. komentarze na gorąco komentarze do tego o czym mówimy, także, także na pewno będziemy je cytować. Dobra, jakieś kolejne newsy. Pisałeś Marcel o wtyczce do AE Cyclops, czy coś więcej o niej znaczy, chcesz powiedzieć? Y o Pisałeś do mnie prywatnie. A, tak, tak, tak, tak, tak. Przepraszam. Ja przyznam szczerze, nie miałem... przepraszam. Myślałem, że, że mhm. chodzi o inną wtyczkę. W każdym okay. razie to może nie jest jakiś super news, ale ostatnio mi się to rzuciło w oczy i myślę, że no nie, nie mamy takiego segmentu o wtykach do After Effectsa czy do mhm. jakichś programów. Może zaczniemy prowadzić taki segment. W każdym razie w segmencie newsowym e, e, rzucam info, że jest coś takiego, taka wtyczka, która się nazywa Cyclops. Mhm. Bardziej po polsku Cyclops. <głos> I to jest taka wtyczka, która pozwala nam wyrenderować to, czego normalnie After Effects nie renderuje, czyli wszystkie null, null objecty, ścieżki, uh -huh. linie pomocnicze, guidelinesy i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, pomocne, jeżeli chcemy sobie wyrzucić jakiś plik na Instagrama, gdzie chcemy pokazać jak coś zanimowaliśmy, uh -huh. lub do naszego showreela, lub komuś coś pokazać jak coś, dzia jak coś uh -huh. działa. Taka wtyka kosztuje tylko 10 dolarów jak ktoś chce sobie na bieżąco teraz sprawdzić to proponuję sobie wpisać po prostu Psychops 2 w Google powinno wyskoczyć, jest stworzona przez Kyla Martineza, myślę też, że to jest za łatwo zapamiętać, a na pewno gdzieś tutaj w opisie naszego dzisiejszego odcinka Emil wrzuci link mhm. bezpośrednio do strony, gdzie można to pobrać, no jak już mówiłem kosztuje to 10 dolarów, czyli na tą chwilę ile? 37 zł, 38 zł. Mhm. Jeżeli ktoś, ktoś szukał czegoś takiego, żeby sobie takie fajne rzeczy po, po, powyrzucać, w sensie takie rendery, no to zapraszam do, do, do, do zakupu. Zrobimy taką małą, darmową reklamę. Dobra, to kolejny news. Na trwający, trwających w tej chwili targach NAB w Stanach Zjednoczonych został zaprezentowany... Da Vinci Resolve 16. W sumie kilkadziesiąt. Znaczy da, chwali, znaczy... da Vinci chwali się, że to jest kilkaset zmian w całym programie. No jest co najmniej kilkanaście, o których warto wspomnieć. W tej chwili nie będziemy o tym mówić, to taki tylko krótki news. Można sobie sprawdzić Da Vinci Resolve 16. Nowa wersja. Na pewno na Motion Freaksie będę o tym dłużej pisał, już bardziej szczegółowo. Także zapraszam na Motion Freaksa. A dziś tylko takie info, że właśnie nowa wersja została zaprezentowana. Całkiem niedawno piętnastka została zaprezentowana, która właśnie łączyła chociażby Fusiona razem z Da Vinci. no i teraz już mamy szesnastkę z nowymi rzeczami. Czy coś jeszcze Marcel? Też jeżeli jesteśmy przy wtyczkach, mm -hmm. prezentacjach, nabie i tych innych to warto wspomnieć, że po raz kolejny też strona nie wiem wytwórnia Producent e, znany i lubiany, także producent tutoriali, czyli Andrew Kramer i jego firma Video Copilot zaprezentowała na NABie wtyczkę, która się nazywa Nebula 3D. E, o naszym podejściu do, do Andrew e, już, już mówiliśmy nieraz. No Szanujemy pana, szanujemy. E, ale co to, co, czym jest ta wtyczka? To jest kolejny, no, mi się wydaje, że to jest takie rozwinięcie pomysłu Elementa 3D. Tyle, mm -hmm. że mamy tam do czynienia z cząsteczkami, z dymami, z, z, z mgłą, chmurami i innymi takimi bajerami. Mm -hmm. tu myślę, że... nie ma jeszcze oficjalnej mm -hmm. takiej prezentacji tego, tego, tej wtyki. Podejrzewam, że prędzej czy później, pra prawdopodobnie prędzej już się pojawi to w internecie z wytłumaczeniem dokładnym jak to działa i gdzie co trzeba zrobić, ile to będzie kosztowało i tak dalej i tak um, dalej. To tutaj myślę że, myślę, że Kamil może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo o ile na nabie ani my nie jesteśmy, ani tym bardziej Kamil, bo jest w tej chwili z nami i rozmawia, to y, byłeś w Niemczech, dobrze pamiętam? Tak, tak. tak. W Niemczech na, tak, na, na video koło Pilot Tour, czy jakkolwiek to się nazywało, gdzie Kramer miał y, y, właśnie taki objazd po Europie ze swoimi prelekcjami, tak to nazwijmy. Y, I wiem, że na pewno, i w, w, wiem, że wtedy też mówił o tym Nebula 3D, y, więc może coś więcej o, o tym powiedz, niż to, co wiemy z tych krótkich hmm. informacji z Nabu no to miałem być przyjemność na video Live Show w Berlinie i Andrew pokazywał fajny plugin, dzięki którym możemy importować bezpośrednio sekwencje VDB, czyli wolumetryków do aftera i renderować to w czasie rzeczywistym i szczerze powiedziawszy zrobił to dla mnie naprawdę wyrażenie, bo nie wiem jaką dokładnie kartę graficzną miał w, w swoim facecie, ale wszystko działało w time i były możliwości nawet booleanu, czyli wycinania Różnych kształtów z tych Widdybacków, mm -hmm. w czasie rzeczywistym, i to wyglądało naprawdę e, fajnie. Myślę, że e, kompozytorzy mogą e, dużo zyskać na tym. Ten... Mm mhm, ok. No jeśli to działa, to jeśli to działa tak jak mówisz, to na pewno na pewno będzie to coś ciekawego, bo ogólnie e, real time i After Effects nie zawsze idą w parze, więc nie, chyba ten, nigdy nie idą, w parze. A, chyba nigdy nie idą w parze, więc taka e, tak działający plugin, jeśli to będzie naprawdę tak działało, może być e, może być naprawdę e, czymś e, sporym. Zresztą no, sam element też był czymś sporą zmianą e, w Afterze, więc, e, więc myślę, że tutaj też będzie całkiem ciekawie. O właśnie teraz Kamil się chwali. E, to jest reklama Tak. Eee. Program zawiera lokowanie produktu. Andrew, czekamy na dolary. <głos> Dobra, to czy, czy jeszcze jakieś newsy? niuseczki Kloteczki, jakieś seriale? Ja ostatnio powiem szczerze, nie miałem czasu na mm. oglądanie ja niczego, więc obejrzałem film, który się nazywa Jestem Bogiem, a po angielsku nie mylę, Limitless mm -hmm. z Bradley Cooperem. Okay. I powiem, że całkiem, całkiem w porządku był ten film. W sensie pomysł był spoko. Tam niby było od wykorzystywaniu, że człowiek tak naprawdę wykorzystuje 20% swojego mózgu, co już zostało dałkowo dawno obalone. No ale powiedzmy film, fabuła filmu opierała się na tym. Ale no muszę przyznać, że i Bradley Cooper dał w tym filmie radę i scenariusz miał takie kliszowe momenty, ale ogólnie był całkiem spoko, przyjemnie się go oglądało. Nie był to jakiś film, który zmieni całe moje życie, ale na pewno to była super fajna rozrywka. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, polecam i z tego co wiem w sumie e, wiem na pewno jest jeszcze serial oparty na tym samym motywie który nawiązuje do filmu e, pod tytułem też limitless i obejrzałem pierwszy odcinek i ten pierwszy odcinek na razie się zapowiada całkiem w porządku a ja miałem przyjemność obejrzeć wczoraj Shazama czyli nowszy film z e, stacji DC e, Marvel, e, komiksowych ekranizacji mhm. i nie polecam totalnie tak zarządowany z na dawno nie wyszedłem. No, a wszyscy właśnie mówią, że to jest kolejny sukces DC, że super film, że super komedia i tak dalej. No nie wiem, totalnie mi trafiło do mnie. Jak Aquaman mi się mega podobał, to tak się zdam, totalnie nie mojego gust. Czuję się zażenowanym. Aqu Aqu Aqu Aquaman to był film, w którym było wszystko. <laughs> to znaczy, możesz to... czekać Aquamana, że może design niektórych elementów nie był taki jak trzeba. A bo historia troszkę może leżała. Ogólna odbiórka fajna, a Shazam to porażka totalnie. Mhm. Więc też, chcesz się ja ja... odmurzyć z kina, to. No, no tak... bo takie małeś właśnie wrażenie, że ten film był po to zrobiony, żeby się odmurzyć. Ja całe szczęściu widziałem tylko trailer i nie, za, nie zamierzam być na tym filmie, więc. No, ja się chyba też trzymam, aż jakiś VOD jedzie. Myślę, w sensie, że. No... No wstrzymam się, no, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie nie będzie mnie na podcaście już teraz ogłaszam, mm -hmm. ponieważ na 19.00 udaje się do kina na przedpremierę Avengers Endgame. Okay. Także tydzień później będzie wyczerpująca recenzja, ale no przykro mi nie będzie mnie wtedy na podcaście. Że tydzień później pewnie będziemy musieli zatytułować cały, cały podcast Avengers Endgame. Endgame. To będzie, i, i, będzie, i będzie tylko Marcel. Endgame. Tak. A czekacie bardziej na Endgame czy na Giro tron, które który zaczyna się w niedzielę? Na jedno i na drugie. Ja chyba bardziej na Endgame. Jeśli chodzi o Grę o Tron, przyznam szczerze, że wypadłem trochę i, i, i nie jestem na bieżąco, więc... Ja sobie powtarzam dwa ostatnie sezony i został mi tylko finał ostatniego sezonu, mhm. więc jestem na bieżąco. Ale chyba też czekam bardziej na Endgame, bo to jest jakby kumulacja jakby wszystkich filmów Marvela. Mhm. A ta gra tak jakby powoli tylko do końca. Ja powiem że no wiadomo że na endgame bardziej się czeka ale na na grę o też już już już może nie chodzę cały ale trochę mnie świerbi żeby obejrzeć. Mm -hmm. Dobra czy jeszcze jakieś newsy chyba tyle co panowie. E... Czy jeszcze coś ktoś Nikt? Nikt? Z, tego, z tego co widzę. Mm... Chyba mamy wszystko z naszej krótkiej rozbiegówki rozpiski omówione. Także możemy przejść do głównego tematu, czyli Kamila. Dobra, to przejdźmy sobie do naszego dzisiejszego gościa, czyli Kamila. W tej chwili Kamil, uśmiechaj się, bo będziesz tylko ty. E... E... <śmiech> <Kamila>. <śmiech> Dobra, to może zacznijmy, jak to mówią, od tego, od czego się najlepiej zaczyna, czyli od początku. E... Kiedyś, dawno, dawno temu Istniało sobie takie tak takie forum jak After Effects.pl e, naprawdę dawno temu, ono już niestety w tej chwili nie istnieje, umarło trochę śmiercią e, naturalną. Nawet nie wiedziałem o tym, myślałem że cały czas jest naprawdę... Nie, niestety było, było, znaczy powiem tak, przez ostatnie dwa lata istnienia ciężko było je nazwać działającym forum, ale wisiało, w tej chwili już nawet nie wisi. No ja tam co jakiś czas, jeszcze tak wtrącę ci, mhm. co jakiś czas choćbym i tam widziałem, że w sensie ktoś raz na pół roku posta napisał. No to nie. Zwyczaj w tej ten chwili... post był z pytaniem, jak zrobić efekt taki, taki. nikt na niego nie odpowiadał, ale ten co jakiś czas się post pojawiał. Nie, w tej chwili już forum jest zamknięte, nie wisi nawet na na, na, na, na, na tej domenie, więc znaczy jest, jest, jest jakby jest, jest zablokowane, więc tutaj, tutaj już, już ono nie istnieje. W każdym razie to było no, największe w pewnym momencie forum After Effectsa, jedyne w sumie forum After Effectsa polskojęzyczne i polskie. I tam właśnie ja y y y byłem moderatorem, potem byłem administratorem i tam pojawił się właśnie Kamil. Powiedz mi, ze swoim chyba wtedy pierwszym filmem z mieczami świetlnymi, albo z pytaniem w ogóle o filmy, o, o tutoriale od mieczy świetlnych, bo już nie pamiętam w jakiej to było kolejności. Dobrze pamiętam? Tak, myślę, że to było jakieś 10 lat temu, albo 11, bo w 2008 roku wtedy zaczynałem i cała moja przygoda z VVPX e, zaczynała się od dodawania efektów niczy świetlnych to kawałka Kika albo chipagi e, i taki był początek w sumie. I trafiłem tak oto na format FSPL i spodobało mi się, zostało na dłużej, potem mówi mi pani moderatorze nawet przez jakiś czas. I miło wspominam tamte czasy. Bo to był w sumie jedyny okres kiedy byłem w jakiś sposób aktywny w internecie bardziej i w tamtym okresie poznałem całkiem sporo osób z którymi do dziś mam niezły kontakt i z którymi mm -hmm. widuję się regularnie. I dlatego już nie jesteś w tej chwili aktywny bo ilość znajomych których poznałeś wtedy wystarczy ci dlatego nie musisz być aktywny w internecie. Mam to tak, tak rozumieć? Nie myślę że raczej teraz wszystko się przyniosło na Facebooka i jakby same fora powoli umierają tak mi się wydaje. No to nie, to akurat, to akurat, to akurat racja. No, yy, fora internetowe w tej chwili średnio się yy, yy, yy, średnio się rozwijają. Yy, o, tutaj Jerzy nam się, przepraszam, że tak zmienię temat, yy, na moment, ale tylko na momencik Jerzy tutaj nam yy, mówi o tym, że obejrzał w końcu Love, yy, death, yy, death and Robots i chwilę o tym pisze, ale to do tego się odniesiemy, yy, jak już skończymy, przepytywać Kamila. Yy, no dobra, i tak, byłeś sobie na tym forum After Effects, zacząłeś od mieczy świetlnych. Yy, ja jakoś... tak, było mieczy był miecz świetne i jakieś kilka tutorialów, drugie Emera, bo strzelanie sobie w głowę i tego typu rzeczy. Co jest zabawne, bo potem rzuciłem ten filmik, strzelają sobie headshota w głowę do internetu na YouTube'a, a potem ostatnio patrzyłem i ma 100 tysięcy wyświetleń. Znaczy to już jest od od 5 lat niedostępny nigdzie, więc myślę, że ktoś musiał ze mnie jakąś brakę napisać w Furchanie, albo w innym reddice. Musiałem na ruskie forum, jak nic. No... I teraz żałuj, że nie ustawiłeś monetyzacji na tym filmiku. Hajs jakbyś... by się zgadzał. Ajs by się zgadzał, do, dokładnie tak. Pamiętam, jeszcze ktoś też kiedyś wrzucił filmik, ale nie wiem, czy to był na forum Motionflix, czy mhm. After Pearl. Jak sobie odcinał górną część ciała w nogach, to teraz mi się to skojarzyło. Nie wiem, czy Emil, ty kojarzysz ten filmik? Wiesz, co, tak, to było tak. To... Jak tryskała krew z tych nóg. Tak, a tak pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam, pamiętam i w tej chwili przypominając sobie, czuję ponownie zażenowanie. A mi się podobało. Może to wszystko stanie, ja ma jakiś tam swój klimat, tak? bo każdy czegoś zaczyna na początku. Mm -hmm. Nie, oczywiście, oczywiście, że tak, że tutaj, tutaj trzeba trzeba właśnie brać pod uwagę, że każdy, każdy gdzieś i, i kiedyś zaczynał, więc, więc nie, ma co, nie ma co się tutaj e, e, jakoś bardzo mocno m, e, bardzo mocno nabijać. Choć też trzeba przyznać, y, i myślę, że ty też Kamil to, to, to, to wiesz i widzisz, że jednak z większości osób, które gdzieś tam zaczynają, no tylko nie, nie, niewielka ilość. No nasze forum, to forum After Effects, no uznajmy, że, że nazwę je nasze, y, liczyło chyba w szczycie... Coś koło 8 czy 10 tysięcy członków? Nie chcę, prze nie prze nie chcę przesadzić. Na pewno powyżej 5. Nie, na pewno było powyżej 5 tysięcy m, zarejestrowanych m, członków. No i tak naprawdę osób działających w branży lub w okolicy naszej branży m, i gdzieś tam pracujących z After lub jego okolicami, no można policzyć może na palcach obu rąk. Myślę, że więcej raczej osób no, nie wyliczy. No, czy znaczy, pomijając, nie, pomijając nie, oczywiście, już przepraszam, pomijając już oczywiście ludzi, którzy przyszli tam, na przykład już mając swoje firmy i, lub już pracują w branży, tak? No też podejrzewam, że wiele osób było takich, którzy byli zarejestrowani i się w ogóle nie udzielali bez względu na swój poziom. W sensie, że też pewnie dużo osób było początkujących, ale podejrzewam, że bardziej mhm. zaawansowanych też, którym po prostu się nie chciało e, nic pisać, bo, bo im wystarczyły informacje, które tam czy dyskusje, które, które sobie tam czytali. Często tak robię, w sensie, że jak jestem zarejestrowany na jakimś forum, to sobie bardziej je czytam, niż się udzielam. Ja na przykład, jak złożyłem konto na tym forum, to nie umiałem absolutnie nic, ale przez to, że czytałem jakieś posty różnych ludzi, jak zrobić jakiś efekt, jak zrobić tamto, to po prostu nie wiedziałem, a już szukałem informacji w Internecie i się przez to uczyłem, odpowiadając tym ludziom jakby czerpałem też satysfakcję, że komuś pomogłem i się sam czegoś nauczyłem nowego. Mhm. Wiesz co, tu, tu jest, wiesz co, tu bardzo, bardzo ważną rzecz poruszasz, bardzo fajną właśnie, to, że jakby to nie jest tak, że osoby, które pomagają jakby są mentorami, które wiedzą wszystko, tylko tak jak mówisz, nawet chcąc pomóc komuś, sam szukasz informacji na temat, bo nie wiem, chociażby osoba, bo chcesz pomóc osobie całkowicie początkującej i na przykład rzecz odnośnie której chcesz jej pomóc jest dość, dość banalna dla osoby, która, która, która pracuje powiedzmy za After Effectsem, ale osoba początkująca nie posiada nawet nie posiada nawet słownika, nie wie jakich haseł wyszukać w internecie, żeby w ogóle móc sobie znaleźć odpowiedź i teraz no dzięki temu, że, że właśnie tobie, czy, czy, czy jak komukolwiek kto chce pomóc, chce się poszukać tej informacji dla niego, no dzięki temu może jako ta osoba pomagająca czegoś, czegoś, czegoś też nowego dla siebie, e, dla siebie nauczyć. Co jest właśnie jakby e, dobrym przykładem tego, że warto innym e, pomagać. Taka umoralująca wiecie sentencja. E, no, e, dobra, to teraz tak. Forum After Effects, e, uczyłeś się ucząc też, e, pomagając też innym. Potem hmm. e, potem zastanawiałeś się nad tym, się nad tym e, jaką szkołę wybrać. Zresztą to, to, to było bardzo często pytanie na, na forum After Effects PL, jaką szkołę wybrać, e, w którym kierunku, znaczy co, co zrobić ze studiami, e, żeby, żeby właśnie potem pracować w After Effectsie, czy w ogóle w naszej uni e, kreatywnej i powiedz mi, co, wy, co, co wybrałeś. Ostatecznie zdecydowałem się na pójście na, grafie, na kierunek graficzny mm -hmm. do szkoły informatyki stosowanej zarządzania w Warszawie i to było połączenie tradycyjnej formy sztuki czyli rysunek, malarstwo z grafią komputerową Photoshop, InDesign, After Effects i te wszystkie takie aplikacje z pakietu Adobe. Mm -hmm. I powiedziawszy po tych po skończonej szkole mam taki wniosek, że taka szkoła jest spoko, jeżeli nie wiecie co coś się robić w życiu. W sensie ma się mniej więcej, nie masz takiego ogólnego pojęcia o grafice, to idziesz tam i oni ci pokazują wszystkiego po trochu, ale tak naprawdę jeżeli chcesz wymasterować coś, to musisz dużo czasu poświęcić w domu później, bo bez tego to nic nie da. Aczkolwiek pamiętam, że kiedyś, kiedyś nawet poruszałeś taki temat, że mm -hmm. e, Aplikacji może nauczyć się nawet małpa, tak. I ważniejsze mm -hmm. jest wyczucie takie artystyczne, taki smak, i pod tym względem takie zajęcia jak projektowanie graficzne czy historia sztuki. E, myślę, że trochę mi dał. nie jestem w stanie powiedzieć co dokładnie, ale myślę, że takie delikatne wyczucie i obycie ze sztuką e, w, mm -hmm. w jakiś sposób wpłynęło na mnie. Aczkolwiek, e, główną rzeczą, jaką wyniosłem z ze szkoły mm -hmm. to znajomi po prostu znajomi i ludzie, których tam poznałem były kładowcy, e, i z którymi byłem e, e, dzięki temu, że tam poszedłem byłem w stanie zrobić dyplom mm -hmm. i to mi otworzyło furtkę do wielu innych fajnych rzeczy mm -hmm. czyli podsumowując poleciłbyś każdemu taką szkołę czy studia ewentualnie, czy raczej nie albo, jeśli, albo jeśli nie każdemu to komu byś odradził znaczy to zależy, jeżeli, jeżeli chcesz i wiesz, że chcesz być animatorem postaci na przykład to już lepiej zainwestować te pieniądze w animation Mentora albo i e animate, Jeżeli wiesz, że chcesz zostać fx na przykład to lepiej zainwestować w kursy Alanu Makea czy Rebel Ways na przykład, a jeżeli chcesz e poznać takie troszeczkę obycia ze sztuką i ogólnego pojęcia o grafice to można to jest ale w innym przypadku wydaje mi się że jeżeli nie masz co robić 30 tysiącami mniej więcej bo to mniej więcej kosztuje szkoła to lepiej znaleźć jakieś kursy. Okay. Ewentualnie jak wiesz coś zrobić z tą kasą to możesz wyśleć mi e, nie mnie ja jakby ten wiedział. Ja <głos》głos》>. Tu możesz pojawić gdzieś e, moje konto. O, okay. Tak. I, I potem konto dla, dla słuchaczy z zagranicy, tak? Jak? <głosy> <głosy> no, aha, dobra, no. Znaczy, ewentualnie no, nie trzeba, mm, jeśli ktoś chce, chce yy, yy, poznać właśnie tworzenie i świat kreatywny od tej strony właśnie, tak jak wspomniałeś, czy historii sztuki, czy projektowania graficznego, czy, czy malarstwa i bardziej klasycznych, m, klasycznych technik, no nie zawsze trzeba, m, trzeba iść, tak jak powiedziałeś, do, do, do szkoły, o której Ty wspominasz, tylko można na przykład pójść no, na studia publiczne, czy do szkoły, do, do, do, do, na uczelnię publiczną, gdzie no, w teorii przynajmniej nie płacimy, i no tylko pytanie, czy, czy, czy, czy, czy tak jak wspomniałeś, czy warto no, te 3 czy tam 5 lat, jeśli mówimy o magisterskich, no tracić może to źle powiedziane, ale właśnie zużywać 5 lat swojego życia właśnie, na, na, na, na, aż 5 lat swojego życia na, na to. Jeden ja trzeba... magisterski bym nie poszedł, od razu co mówię. W sensie dla mnie to jest niepotrzebne mm -hmm. pytanie, bo w tej branży liczy się to, co umiesz, ani jaką szkołę skończyłeś, jaki papierek masz. Pamiętam, jak kiedyś byłem w jakimś studi na rozmowie kwalifikacyjnej, to chyba było chimney i tam mi ktoś pyta, że e, co mam w CV wpisane, a potem dodaje, że w sumie to nieważne, e, bo nie obchodzi mi jakąś szkołę skończyłeś, bo możesz skończyć zawodówkę, robić fajne rzeczy i to jest jakby e, podsumowanie tego wszystkiego, że chodzi o to, co umiesz, a nie e, jaki papierek masz. Dokładnie tak, wiesz co, to jest, to jest coś, co też o tym wspominaliśmy na którymś z poprzednich naszych podcastów i to jest coś, co ja ciągle, ciągle powtarzam, że w naszej branży i zresztą w wielu innych branżach, tak naprawdę poza jakimiś sferami budżetowymi, jakimiś bardzo ścisłymi branżami, to tak naprawdę liczy się coś, co ja nazywam fachem w rękach, tak? Czyli liczy się twoje portfolio, liczy się, liczą się twoje poprzednie, poprzednie realizacje i... i, i i poziom jakby nawet nie wiedzy, tylko jakiegoś takiego bycia z, czy z, z, z, danym, z, danym, z daną techniką, czy z danym oprogramowaniem, a nie, a nie właśnie a nie taki, czy inny, taki czy inny papier, czy nawet jakiś certyfikat tej czy innej e, szkoły. Znaczy, jak jak idziesz na rozmowę mm -hmm. o pracę i ktoś i w sensie w takiej kreatywnej mm -hmm. branży i ktoś chce od ciebie wykształcenia czy papierku z uczelni, to ja bym bardzo, ale to bardzo uważał na taką, takiego pracodawcę. No to prawda, to prawda. E... Bo. Hmm. No, ma... Chcesz no. coś powiedzieć, ale nie wiesz, jak powiedzieć tak mam wrażenie. Nie, nie, chcę, nie, może nie powiem tego, co, chcesz, co chciałbym powiedzieć, ponieważ I mogę jest... powiedzieć za dużo, a to poniekąd zaczepia o moich klientów, więc, <laughs> więc może, a -a? może pomińmy, pomińmy to w tej chwili milczeniem i, przejdźmy i może i, dalej. I, i przejdźmy, może, przejdźmy może dalej. Przepraszam, troszeczkę się rozproszyłem, bo zerkam, zerkam w komentarze. Dobra, no, spoko, ja Czyli, szkoła. Czyli szkoła. I mniej więcej plus minus właśnie wtedy, gdy już byłeś chyba w tej szkole to pytałeś też mnie właśnie, jak szukać, jak szukać pracy, jak szukać praktyki, jak szukać zleceń. Nie wiem, czy pamiętasz te nasze rozmowy, Kamil. Tak. No, no, no, no ja ci Skąd tak brać klientów, gdzie znaleźć pracę, skąd wziąć doświadczenie, skąd nie są jest otrudnik i tak dalej, I takie błędne koło. Dokładnie, no jednym z moich, jedną z moich porad było po prostu uważenie biorąc pod uwagę, że, że, że mieszkałeś wtedy w Warszawie, łażenie po prostu od studia do studia i jeśli cię wypchną przez drzwi, wchodzenie oknem. I powiedz mi, bo to, myślę że, myślę, że to jest, myślę, że to jest całkiem ciekawe, może być dla ludzi, którzy nas słuchają, oglądają lub będą słuchać, bo jesteś całkiem fajnym przykładem osoby właśnie, która zaczynała od, od, od tak jak mówiliśmy, od mieczy świetlnych i, i zabawy w ruchome obrazki i osoby, która w tej chwili no, pracuje w tej branży. Powiedz mi właśnie, no co z tych, znaczy może nie tyle co z tych rat okazało się słuszne, ale jak szukałeś właśnie tych zleceń, jak szukałeś tych, ty, tych praktyk, tych staży i ewentualnie gdzie one, czy udało ci się właśnie, gdzie się zdobyć i gdzie? Tak naprawdę jedyny staż, jaki, jaki miałem, to było jak szukałem stażu do tego, do, do nauczania, bo musiałem zdobyć jakieś praktyki, napisałem do ciebie, że mi podpisał papierek jakiś. I to był jedyny staż, i zaliczyłem, mm -hmm. nie będąc na stażystą. A, a tak to e, to wszystko polegało na tym, że wysyłałem swoje CV i portfolio, gdzie się dało po prostu wszędzie. I była tak sytuacja, że po, prostu po 9 miesiącach jedno się do mnie odezwało. E, więc jakby nie ma co tracić nadziei, jakby e, przejmować się tym, że ktoś nie odpisuje, bo tak naprawdę wysyłasz im maile i swoje aplikacje, a ktoś może do ciebie odezwać po 9 miesiącach bo miałem trzy takie sytuacje, że e, dwie firmy w ciągu tygodnia dozwały się do mnie po 9 miesiącach od tego jak wysłałem e, aplikację tam, ale no nie mogłem zgłosić się bo już pracowałem e, w Jusie wtedy. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, to czy, bo, czy nie, bo, bo nie wiem czy nie wiem, czy powiedziałeś to, więc w końcu, w, końcu w, jakiej, w jaka firma, w jakiej firmie się znalazłeś? E, trafiłem do Lightcraftu. Nie wiem, czy jest o mm fakt, -hmm. w tak zasadzie. Ale okay. to był fajny start to. na samym początku. Zajmowałem się głównie kompozytingiem mm -hmm. e, jakieś małe fiksy robiłem, ale dzięki temu miałem możliwość pracy przy ostatniej rodzinie w tym filmie mm -hmm. Bekliskim, więc myślę, że całkiem fajny start. Bo biorąc pod uwagę jakie filmy w Polsce się tworzy to ten był wyjątkowo niezły. Więc nie ma wstydu chyba. No właśnie no, zacząłeś właśnie tak zastanawiałem się gdzie, dokąd zmierzasz z tym pierwszym zdaniem nie wiem czy jest się czym chwalić tak bo no, to jest jakby tutaj wiedząc że właśnie że pracowałeś pracowałeś przy ostatniej rodzinie to, to tak się zastanawiałem właśnie kurczę hmm? no, okay, nie ma się czym chwalić. do ostatniej rodziny no. To no. Jest nie zły no. Znaczy, raczej, raczej chodziło mi o samo miejsce pracy, samo studio i to jaką ma jedną w branży, to mi się mm -hmm. wydaje. Okej, okay, ale wiesz ale co, mm -hmm. mów, mów, nie co z takie za myślę. No nie, no nie, nie, nie. nie ma, nie ma nie, nie ma. nie ma, co. Może, może później, jak już będziemy rozmawiać trzy yy, godziny. Już będzie nam się wydawało, że nikt nas nie słucha, może wtedy sobie o tym pogadamy. <gadam> no a tak zupełnie, a tak zupełnie serio, wiesz, co, jakby tutaj już nie mówię konkretnie o tej firmie, tylko tak ogólnie myślę, że wa ważnym jest to, żeby żeby niezależnie od tego, gdzie tam, gdzie się znajdziesz i, i, i od, od renomy firmy, czy od, czy, od, czy od braku tej renomy, ważne jest co ty, co ty z, tego, z tego z tego doświadczenia wynosisz, tak? A, z, no jakby a bardzo ważne jest to, że nie tylko to co wynoszę, ale też co wynoszę do firmy, bo mhm. zawsze warto jest wejść do firmy i pokazać swoją wartość w jakiś sposób i pokazać co możesz dać tym osobom w firmie, tak? czego, co możesz im pokazać, co możesz pokazać kolegom z biurka na przykład obok mhm. i co samo możesz wnieść do, tego, do tej firmy. Ty Często mówiłeś o tym, że jak powiedzmy dana firma czegoś nie oferuje to możesz możemy chodzić i szukać, a potem zaoferować jakieś swoje usługi, tak? coś czego nie mają. Mhm. w ten sposób działać. No i to jest bardzo dobry sposób na, na, na, na, właśnie na pozyskanie czy klienta jeśli, jeśli jesteśmy firmą lub tak jak, tak jak, tak jak w twoim przypadku na, na, na pozyskanie firmy, która cię zatrudni. To oczywiście tak. No i dobra, tam sobie w Lightcraftie popracowałeś. Co było później? Co było, co było następne? Znaczy To było, wszystko działo się w taki sposób, że do tego trafiłem podczas jeszcze studiów. Mhm i to był chyba 2016 rok wtedy tam pracowałem ale wcześniej dwa to wcześniej w 2014 zacząłem pracę nad swoim dyplomem do I... tego właśnie do tego właśnie powoli zmierzam <śmiech> no. zaczęliśmy pracę nad dyplomem początkowo zebrała się grupa 10 osób chętnych do stworzenia jakiegoś wspólnego projektu ostatecznie zostałem tylko ja z Bartkiem Kmitą a potem dołączył nas Wojtek stworzyliśmy wspólnie Ee, zaczęliśmy pracować nad krótkometrażowym filmem science fiction, co może się wydawać totalną abstrakcją, no bo jak to film science fiction w Polsce, i to bez kasy. Mm. I początkowo mieliśmy e, plan stworzyć prosty filmik gdzieś e, na jakimś grimboksie w, e, w jakimś małym studiu, e, nagrać tylko małą kamerę, a wystąpić miało jakiś kumpel. Mm. Ostatecznie e, stawialiśmy sobie poprzeczkę coraz wyżej. E, mm i Ambicja wzięła w górę. Początkowo chcieliśmy nagrać całość troszeczkę lepszą kamerą. Więc pomyśleliśmy o tym żeby wypożyczyć jakąś. Mm -hmm. I pamiętam, że w tamtym, w tamtym okresie trafiłem kiedyś na jakiś youtuberów nikomu nieznanych w zasadzie w tamtym okresie jeszcze gruba filmowa Darwin. I zobaczyłem, mm -hmm. że oni że w realizacji ich produkcji pomagało im Studio Film Busters. Więc napisałem do nich na jakiej zasadzie polegała ta współpraca i jak można by skąd można wziąć jakąś lepszą kamerę żeby nagrać ten projekt. Napisałem tam do Marka Hucza, on mnie odpisał i dał kontakt do Pawła Songo. No i napisałem do Filmbustersów z pytaniem ile by kosztowało wynajęcie takiej kamery albo pomoc przy realizacji. A okazało się, że są zainteresowani pomocą nam przy projekcie. Pokazaliśmy im wszystkie nasze koncepty, rewiz i materiały, jakie mieliśmy do tamtej pory. I okazało się, że chcą nam pomóc w realizacji tego wszystkiego. Więc tak dzięki temu do naszej ekipy dołączył Paweł Sągo jako producent naszego filmu i Szymon Garlek jako operator. I tak to przez mniej więcej rok pracowaliśmy nad samą fabułą filmu. Później przygotowaliśmy się do scenariusza, do nagrywania tego wszystkiego. Ostatecznie plan z trzy dni, a potem zależyliśmy się za postprodukcję tego projektu. I co nie było łatwe, bo w tamtym okresie właśnie każdy z nas miał pracę. Pracowaliśmy zdalnie tylko i wyłącznie przez e, Escape bo Google Hangouts. Nie mm -hmm. mieliśmy na to czasu i e, praca szła naprawdę bardzo, bardzo powoli. Bo film miał mniej więcej 4-5 e, e, minut, a musieliśmy stworzyć całą, e, mm, całą scenografię w 3D, bo cały film nagraliśmy na Greenboxie. I po prostu szło nam to bardzo, bardzo źle. E, w tamtym okresie właśnie trafiłem do Lightcraftu. Mm. E, jednak po czterech miesiącach e, odszedłem z niego, ponieważ e, dzięki opiekunowi pracy dyplomowej e, Arturowi Pepockiemu mieliśmy okazję e, kończyć ten film w platyżu. Mm -hmm. e, w sumie można powiedzieć, że tam miałem taki straż e, pierwszy. I tam, właśnie po tym, jak wyszliśmy do tego dostaliśmy trzy biurka, e, trzy miejsca na no, gdzieś na korytarzu e, do Senderu i to nam wystarczyło, bo dzięki temu, że mogliśmy pracować ramię w ramię, to wydało nam naprawdę skrzydeł, a świadomość, że dookoła siedzi masterzy tej branży i część z nich siedzi teraz w Vancouver, robiąc jakieś marwelowskie filmy, naprawdę dawała nam motywacji i uskrzydlała. No i tak przez pół roku śniemy, pracowaliśmy codziennie po przynajmniej 8 godzin dziennie, czyli na normalnym, jak ten normalnym etacie. Nikt tam za to nie płacił, nikt tam nie pomagał, e, wszystko robiliśmy sami. E, jednak mogliśmy liczyć na wsparcie merytoryczne, pracujących tam ludzi, co było naprawdę fajne. No i tak w pół roku e, skończyliśmy, skończyliśmy e, ten projekt i to była końcówka 2016 roku. Więc wydaje mi się, że to jest taki fajny przykład, że warto stawiać sobie wysoko poprzeczkę mm -hmm. i się nie poddawać, bo mogliśmy zrobić. Każdy z nas mógł zrobić jakiś pierwszy, lepszy projekt dyplomowy, żeby zająć w tą szkołę, nie wiem, plakat, jakieś ulotki czy coś takiego. I to nie byłoby żadnym problemem pod względem technicznym. Mm -hmm. A my się po z Motyką na Słońce nie mając umiejętności, kasy, doświadczenia. Nikt z nas w zasadzie w tamtym okresie nie umiał 3D ani kompozytingu, ale wszystkiego się uczyliśmy na bieżąco i to było naprawdę mega. Mm -hmm. I fajne jest to, że dzięki temu w zasadzie jestem tu, gdzie jestem, czyli w Joosie, bo wydaje mi się, że hmm, e, dostałem z e, Head of CG w Platijżu polecił mnie e, reżyserowi w Joosie, dlatego mm. tam jestem. Do Drusa wiesz co, przejdziemy, przejdziemy za chwilę, bo to jest jakby ostatni etap, z którym się też łączy, twoje przeniesienie zmiana, zmiana zmiana miejsca zamieszkania i tak dalej, więc do tego przejdziemy za chwilę. Znaczy, wiesz co, to jest, to jest fajne, fajne, co mówisz i ważne, co mówisz. Bo tak jak powiedziałeś, stawianie sobie wysokoprzeczki to jest bardzo ważna sprawa i po prostu robienie swoje. Wiesz, jakby coś, coś sobie zaplanowaliście, coś sobie wymyśliliście i staraliście się, mimo przeciwności losu, robić swoje, tak? Bo tak jak powiedziałeś, praca zdalna jakoś tam no, średnia wiedza jeszcze na, na ten temat, ale, ale staraliście się to robić po prostu na tyle na ile potrafiliście, a tak jak powiedziałeś albo mogliście w ogóle m, na samym początku m, olać sprawę i tak jak powiedziałeś, każdy z was jakiś, jakiś, jakiś projekcik sztampowy zrobić żeby tylko dyplom m, zaliczyć i tyle, albo gdzieś tam w połowie drogi sobie to po prostu odpuścić, a jednak próbowaliście, próbowaliście z tym walczyć i z tą materią walczyć i i no, mniej lub bardziej przez przypadek trafiliście do do platyży tak no już chyba dużo lepiej się się nie da tak? jeśli chodzi o jeśli chodzi o Polskę czy czy Warszawę także także mówiąc krótko ważne jest żeby, żeby robić swoje i nie odpuszczać. No to było naprawdę ciekawe doświadczenie i miło tam tamten czas też bardziej z tyłu głowy taka taka myśli, że w sumie niewiele osób miało możliwość robienia swojego filmu w platizu, jakby nie patrzeć. Mhm. Więc to było też takie niemałe wyróżnienie. Świetną sprawą jest to że dzięki temu że tam byliśmy teraz Bartek z którym robimy te filmy jestem superwazorem więc naprawdę to pokazuje że w bardzo prosty ale jednocześnie ambitny sposób można wysoko zajść po prostu mając duże ambicje. Mhm. Duże ambicje i duże zaparcie żeby coś skończyć. Zgadza się. Marcel, coś chciałbyś dodać? Ja na razie się w, tak wciągnąłem i słucham. Tak? A okej, okay. no właśnie wyglądasz na zahipnotyzowanego, więc słuchaj, słuchaj sobie dalej. Dobra, i tak, tak jak powiedziałem, do, do, do Wrocławia i Jusa przejdziemy za chwilę. Ale tak, no film, film powstał, został zrealizowany, dyplom, jak rozumiem, został obroniony. O tym może za chwilę powiesz parę słów. I co dalej było z Paradigmem? Znaczy może najpierw tak, dyplom został obroniony, jak rozumiem? Mhm, tak, udało się. Nawet celujący dostaliśmy. Kujony. Tylko e... problemem było to, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że oddaliśmy projekt dwa lata po tym, jak mieliśmy pierwszy termin oddania dyplomu. Mało, z... Mała obsuwa. Mała obsuwa. czyli normalnie licencja trwa trzy lata, oddaliśmy projekt po piątym roku, tak jakbyśmy robili magisterkę ale byliśmy zdania, że wolimy skończyć coś i zrobić coś porządnego, niż mm. oddać śmigłę. Mm. Aczkolwiek wiele można by poprawić w tym filmie, bo tam, patrząc z perspektywy, dużo mi się tam nie podoba. Mm. Ale tak naprawdę, Donizabetra Don Perfekt. I robić na ten temat. Zrobić, wyrównać wszystkie ujęcia na 60%, bo nie ma niczego gorszego od niedokończonego projektu. Mm. I sytuacji w której powiedzmy. Kilka się zrobionych na 110%, a cała reszta na 20% na przykład, więc lepiej wyrównać wszystko do 60% i zamknąć temat, iść dalej po prostu. Zgadza się. Wiesz co, druga sprawa druga sprawa to też jest to, że, no tak jak powiedziałeś, że no, jakiś skrajny perfekcjonizm prowadzi do tego, że pracujesz nad projektem 20 lat i tak naprawdę nigdy go nie, u, nie ukończysz i tak naprawdę jedyne co ci pozostaje to rozgoryczenie po nieskończonym projekcie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przypomnij sobie no chociażby te pierwsze filmy, o których wspomnieliśmy z, z mieczami świetlnymi. No pewnie gdy je robiłeś i gdy je pierwszy raz wrzucałeś z wypiekami na twarzy na YouTube'a, wydawały ci się perfekcyjne. W tej chwili gdy na nie patrzysz, no no raczej perfekcyjne ci się nie wydają, więc, yy, więc myślę, że to też jest ważne, żeby po prostu robić tak jak, tak jak, tak jak, tak jak mówimy, robić na, na tyle dobrze, na ile potrafisz, na tyle dobrze, na ile jakby yy, pozwalają warunki, możliwości i też możliwości i ograniczenia czasowe, które sobie sam nakładasz, to o czym wspomniałeś, że właśnie, żeby, żeby też no, nie, starać się, nie starać się zrobić yy, albo... Tak, jak powiedziałeś, kilka, część na 110%, a reszta, reszta, reszta, po prostu jakieś zapychacze byle było, albo nie zrobię, albo albo, albo albo w ogóle zarzucić projekt. Ważne jest, żeby właśnie żeby zrobić coś najlepszego, co się da w danym jakby, w danym jakby w, danym w danych ograniczeniach, które, które gdzieś tam sobie albo sami nakładamy, albo na, na nas rzeczywistość nakłada. No tak, to jest, to jest ciekawe, co mówisz, bo zawsze na początku jest tak, że e, im mniej umiemy, i wiemy, tym jesteśmy bardziej pewni siebie, a z czasem, z tym, z czasem przychodzi świadomość, że im mniej wiemy, tym nasza pewność jakby siebie spada, i dopiero kiedy dochodzimy do poziomu, kiedy wiemy, że jesteśmy już dobrzy, to zaczyna troszeczkę lecieć do góry. Zgadza się. Wiesz co, jeśli chodzi o, to, to już nie, nie tylko o naszą, no, naszą branżę yy, kreatywną, ale tak ogólnie, o, nazwijmy, powiedzmy, o, o, to, jeśli chodzi o taką o, wiedzę ogólną albo dotyczącą bardzo wielu różnych aspektów, to jest jakby dopóty, dopóki nie wiesz nic lub wiesz bardzo mało, wydaje ci się, że wiesz dużo, a w momencie, gdy, znaczy, inaczej, to jest taka świadomość, w której wiem, wysta wiem wystarczająco dużo, aby wiedzieć, jak bardzo a dużo nie wiem. No tak, dokładnie dokładnie o no. to chodzi. No to kolejne, kolejne mądre poszekadło, e, które warto zapamiętać. Dobra, mhm. dyplomu. Ja pamiętam tak. jeszcze Kamila chyba sprzed dyplomu, jak się mhm. pierwszy czy drugi raz z nim widziałem. E, to chyba było w, na imprezie w, e, w Warszawie mhm. A z okazji wyjścia tego pakietu Creative, Creative Cloud. Mhm. Wtedy, wtedy chyba właśnie realizowaliśmy y, film z tego eventu. Tak. Z tej imprezy z Emilem. E, ja pamiętam to, to, co mi najbardziej utknęło wtedy w pamięci, to ja chyba z Kamilem coś rozmawiają. Mówi, że musi iść, bo jutro wylewają fundamenty. Ja mówię, Jakie fundamenty? No, że on na budowie pracuje, bo musi na komputer nowy zarobić. A, e, a, tak, pomysłem. było to. Tak, tak, tak. To, to, to, to, to, to, to nie wiem mi się, mi się właśnie to zawsze kojarzy z, z Kamilem że on wylewał fundamenty no, ale też drugie to mi się też kojarzy z, z, tym, z tym jego determinacją w sensie że e, no, musiał jakoś zarobić na, komp na komputer w sensie że nie, nie marudził tak jak część fo forum After Effects e, że nie ma komputera że coś mu skrzypie no tylko po prostu wziął się w troki no nie, nie może w ten sposób zarobić no to poszedł sobie zarobić w inny sposób no i ten komputer wymarzony w końcu sobie kupił pamiętam też pół roku go Chyba Później widziałem tu już na foto wideo w Łodzi było. Mhm. E, albo, albo z, na Film Active Festival jakoś tak, to już tak fi był... film interactive to był chyba bo potem dopiero to było tak. film wideo foto zgadza się to już wtedy chodził taki z zadowolonym bananem na twarzy że, że, że już ma ten komputer <laughs> no, no tak. także widzicie czasem warto czasem warto yy... Zakasać rękawy, popracować na budowie, żeby potem pracować w platiżu. Eee, dobra, teraz tak, e, e, idźmy dalej. E, dyplomówka obroniona, co dalej, się, co dalej dzieje się z paradygmem? Bo wtedy jeszcze, gdy dyplomówka jest obroniona, tak naprawdę za bardzo nikt jeszcze paradigma nie widzi, tak? Nie widział, e, ponieważ nie ma go jeszcze w internecie. E, co się dalej dzieje z paradygmem? Znaczy z tego, co pamiętam, to nie mogliśmy go przez jakiś czas wypuścić w ogóle ze względu na to, że nie broniliśmy się właśnie. Mm -hmm. Było pierwszeństwo publikacji ma szkoła. E, I dopiero jakiś czas, e, jakiś czas później wróciliśmy go do sieci wysłaliśmy na jakieś festiwale. O dziwo nawet e, wygrał jakieś nagrody w Los Angeles e, i gdzieś jeszcze nie pamiętam. To był jakiś tam mały festiwale, ale zawsze coś. E, w sumie to działa na wyobraźnie wygrać festiwal w Los Angeles, tak? Mm -hmm. Więc to było naprawdę bardzo fajne i przyjemne. Później oglądaliśmy taki, taki film, gdzie ludzie z tego festiwalu wypowiadali się o tym filmie i też było fajne słyszeć jakieś interpretacje tego e, utworu, co ludzie o tym myślą, e, co to dla nich znaczy i tak dalej. Więc to było naprawdę przyjemne uczucie. No a później wrzuciliśmy go do sieci e, na Vimeo. Jednocześnie ugadaliśmy e, e, się z taką stroną na e, YouTube, Siege Bros. Mm -hmm. tam wrzucają dużo shortów. no i wrzuciliśmy to do neta. Materials to nie wiem z 15 tysięcy wyświetleń tak naprawdę to może nie odbyło się jakimś echem dużym ale jakby traktuję to jako fajne doświadczenie fajną przygodę. I tyle tak skończyliśmy temat trzeba iść dalej z nowe rzeczy. Wiesz, co? No niby skończyliście temat, ale też jakby, jak rozumiem, przy okazji tego filmu albo dzięki temu, temu projektowi, no nie wiem, no, widziałem, nie widziałem tego, tego całego, całego wystąpienia, ale widziałem zdjęcia i gdzieś tam informacje u ciebie na, na Facebooku, gdzieś tam jakaś Twoja gadanina na Perkonie, na Artcore w Krakowie. chyba odnośnie właśnie, omawiałeś właśnie, omawiałeś właśnie paradigma. O ile, dobrze, o ile dobrze kojarzę, tak? Więc jakby tutaj z jednej strony mówisz, że jakimś wielkim jakimś szerokim, szerokim się nie odbiło, ale no, ten projekt dalej gdzieś tam żyje, tak? Znaczy tak, to mi dało na pewno możliwość jakby podzielenia się tym, czego się nauczyłem, mhm. e, pokazania jakichś fajnych rzeczy innym ludziom. Bo wychodzę z założenia że jeżeli coś wiem, i mogę komuś innego przekazać to czemu tego nie zrobić. Zwłaszcza, że nigdy e, nie występowałem publicznie, bałem się tego. I po części chciałem, jakby przełamać się i myślę, że to była taka fajna okazja. Na początku był ten Pyrkon. Na mm -hmm. później miałem możliwość właśnie występować. Przepraszam, jeszcze przerwę, bo może nie wszyscy, nie wszyscy kojarzą. Pyrkon to jest taki duży, duży festiwal poznański science fiction, fantazy. Ogólnie gigowe, to nie gigowe nie spotkanie. Jest duży festiwal poznański, tylko to jest chyba naj albo. Jeden nie, z największych, nie. jeśli nie największy w Europie. Największy, tak. Znaczy na pewno największy w Polsce, tak? I jeden e, z największych w Europie. Jeden z największych w Europie, tak, Tam chyba tak, tak, tak, tak, tak, w, e, koło 40 tysięcy ludzi się przewija przez cały weekend? No, tak, to tak. tysięcy chyba Znaczy to nie jest tak, że miałem 60 tysięcy na widowni, no nie? Ale i tak, <śmiech> e, tak było fajnie i miło to wspólne. Mhm. No i też był Artcore Kraków. Tak to było jakoś w zeszłym roku tak. i Wojtek Magierski z naszego studia organizował event tam i stwierdziłem że to też jest fajna okazja żeby podzielić się tym czegoś nauczyłem w jaki sposób. Może wypromować się w jakiś sposób tak mi się wydaje bo to zawsze też wydaje mi się, wydaje mi się że to jakiś fajny sposób na e wyrabianie swojego imienia. Mm -hmm. Tworzenie, tworzenie tutaj... swojej marki. No mm -hmm. i nie bycie e, anonimowym po prostu. Zgadza się. Wiesz, co teraz, e, teraz tak. E, obgadaliśmy sobie e, w zasadzie wszystko, co sobie dopis, zapisałem odnośnie, odnośnie paradigma. Oczywiście, e, jeśli wszyscy, którzy nas słuchają w tej chwili lub oglądają, e, na, stronie, na stronie podsumowującej, ten. To dzisiejsze nasze spotkanie, czyli PL kośnik poro i tam odpowiednie kliknięcie, odpowiedni ikonki z tytułem dzisiejszego spotkania. Tam będzie oczywiście link do, do filmu o którym, filmu, filmu Kamilo, o którym mówimy. No i do wszystkich, do wszystkich innych rzeczy, które. Które, które, które omawiamy. Także jeśli ktoś chce w tej chwili już zobaczyć Paradigm, to niech poczeka do końca. wpisze po prostu Paradigm w Vimeo. E na pewno znajdzie, a jeśli nie, no to mówię w podsumowaniu dzisiejszego odcinka. Link będzie się tam znajdował. Zanim przejdę do właśnie rozmowy o Wrocławiu i Jusie, to może zerknijmy w komentarze. Na Marcin. komentarze. Tak. To tak. To, nas, on, to tak. najpierw Kom, komcie z YouTube'a. Mhm, dobra. Jak co tydzień jest z nami Hammer. Pozdrawiam serdecznie jak co tydzień. Mhm. E, I on ma te, i teraz od początku przelecę te komentarze. Mm, limitless, spoko, również polecam serial, bardzo schematyczny. Widziałem 6 odcinków. No ja widziałem na razie jeden, także się do tego nie będę nosił. Tak wracając do tematu z początku odcinka. E, dzień po mnie Hammer ma Serious Avengers. Spoko. E, I teraz pochwała Forum AE było świetne. No tak, było. Było świetne, było. W, w, w takim okresie swojego rozkwitu było super. Mm. I dalej odnośnie forum AE. Ja z forum właśnie czerpałem wiele informacji. To było na początku mojej zajawki z za, E, potem więcej montowałem. Mhm. Także no, mam wrażenie, że tutaj na, na, na forum After Effects FXP no, na, na wielu osobach odcisnęło swoje piętno. Prawda jest taka, że do dzisiaj w rozmowach między sobą wspominamy forum. No, Ostatnio miałem taką ciekawą sytuację w październiku jak byłem e, u Patryka Nervicha Nera, którego mm -hmm. poznałem też e, na tym forum w Manchesterze. Mm to idziemy sobie z nim z jego kumplem e, ulicą i tam gadamy o tym forum no nie a potem NR wspomina że ja to byłem miło i w ogóle a ten jak mówił o człowieku to ty Miło jesteś tak dalej gadaliśmy sobie ze sum, sobą kiedyś tam na forum no nie i fajnie jest jakby tak w radomowej sytuacji poznać kogoś kogoś się tam e, ktoś przelinął przez twoje życie kiedyś na forum jakimś internecie mm. to bardzo ciekawa sytuacja. No. Także warto być aktywnym w internecie. <laughs> to jeszcze szybko komentarze z Facebooka, tutaj jak zawsze Jerzy się najbardziej udziela I, i taki pierwszy komentarz, który chyba warto wspomnieć. Czasami papier jest potrzebny. Gdy robimy coś mocno biurokracyjnego, papier jest potrzebny ze względu na przepisy ustanowione przez ludzi, którzy nie mają o, o tym pojęcia. No tutaj... Czy papier jest... mówimy o dokumencie właśnie ukończeniu jakiegoś dyplomu czy Czy, szkołę, takim, czy, tak, czy tak. kursu, czy czegokolwiek. No mhm. tutaj akurat się zgodzę no, z biurokracją nie powalczymy tak łatwo potem Czeka. jest komentarz ha ha ha ha i uśmiechnięta buźka. Eee, następny komentarz wstydu nie ma nigdy to prawdopodobnie był komentarz do tego że do, do, do naszych początków w sensie początków Kamila może bardziej bo <zuczut》>. o, o tych lightsaberów i tak dalej jak się z tego trochę śmialiśmy. Eee, e, I jak mówiliśmy że e, e, platisz i masz e, nie można lepiej trafić no to jeszcze Jerzy tutaj rzucił że cdp. No, czyli y, CDPL, co ja mówię? CD Projekt mhm. Red. No, no to platisz i CDP to jest chyba e, chyba no, polska czołówka, jeżeli chodzi o, o, o grafikę. CD Projekt Red jest bardziej od gier komputerowych, ale też tam jakieś na pewno robią animacyjne rzeczy. Wiele ludzi z Platysza ucieka do CDP. z tego co wiem. Ja... Hmm. Hmm. E... I tutaj chyba też odnośnie forum After Effects. Ludzie często pisali, że kto ich zatrudni, bo wszyscy chcą ludzi z 30 trzydziestoletnim doświadczeniem, a ja na forum miałem, dwa, twa, dwa, miałem otwarte zaproszenie przez dwa lata. Dwie osoby przyszły do niego. Dwie. I obie dzisiaj pracują, mają swoje firmy i dobrze sobie radzą to akurat, zanim przejdziesz do kolejnych komentarzy, to akurat absolutnie, absolutnie prawda. To jest bardzo typowe. I to nie chodzi tylko o forum After Effects, tylko chodzi o jakikolwiek forum, jakąkolwiek grupę w tej chwili, czy jeśli chodzi o grupy na, na Facebooku. No, mam... Zawsze jest wielu takich, którzy narzeka, bo właśnie, bo no nie ma pracy, bo właśnie 20 dwudziestoletni z 30-letnim doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest to, o czym te prawie 10 lat temu z Kamilem rozmawialiśmy, gdy pytał właśnie co robić, właśnie jak szukać zlecenia, jak szukać pracy. To właśnie to też też, też, też żyłeś w tych oparach, właśnie wielu komentarzy na, na forum After Effects, no gdzie można było odnieść wrażenie, że tak naprawdę no, młody początkujący, który chce coś robić, no, no cholera nie da się, bo przecież wszędzie biurokracja, wszędzie konta, wszędzie trzeba mieć kurcze wtyki, nie wiadomo co. A tak naprawdę okazuje się, i ty jesteś tutaj doskonałym, na to przykładem, że. No wystarczy chcieć i wystarczy wychodzić z tym, z, tym, z tym, co się robi do ludzi, tak? To jest to też, też o czym często wtedy i wtedy rozmawialiśmy, ja do dziś to powtarzam, że no jeśli coś robisz, no to rób to i pokazuj to ludziom, tak? Dzie, dziel się tym, czy prowadząc jakiegoś swojego bloga, czy wrzucając na jakiegoś Behance'a, czy gdziekolwiek, nawet projekty, projekty Work in Progress w trakcie, w trakcie tworzenia, żeby w ogóle... No, tak jak już wspomniałeś, trochę wyrabiać swoje, sobie nazwisko, a, a z drugiej strony też, żeby no, konfrontować to, co robisz z resztą świata. Tak. E, jeszcze tak odno odnośnie Jerzego, tak? Jerzy, mm. przeczytałem ten komentarz niżej, ale już nie chciałem drążyć tematu. <grym> okay. no. Myślę, że to już są chyba wszystkie komentarze. Jeszcze Mateusz Has pozdrawia z witu. Mm. To jest... A, I ten, i Hammer robi pizzę i nas sucha. no smacznego życzymy, <śmiech> tylko nie rób hawajski, proszę. <śmiech> Okej, okay. dobra, e, to tyle komentarzy, oczywiście e, mam nadzieję, że się pojawią kolejne, to teraz przejdźmy do tego, o czym już wspomniałeś, czyli Just, czyli firma, w której obecnie pracujesz. E, <śmiech> Jak się, Znaczy już wspomniałeś z jednym zdaniem krótko, jak się tam pojawiłeś, ale może powtórz albo, albo rozwiń. No i to, to z czym się to wiązało, czyli wyprowadzka do Wrocławia ze stolicy. Złoń. No tak, znaczy to wyglądało no, tak, że skończyliśmy ten w e, pod koniec e, 20, 2016 roku. Wtedy mhm. mi skończył się staż w Platirzu i akurat w ten momencie nie potrzebowali kogoś o mojej specyfice e, na miejscu. Więc jakby rozpocząłem proces poszukiwania pracy mając nowy projekt ze sobą i wpis z, z platiżem w CWC i rozsyłam w zasadzie wszędzie te e, zgłoszenia do każdego większego studia w Warszawie. Mhm. W zasadzie odzyw był średni. Byłem na kilku rozmowach, ale nic tego jakby nie wynikło. I w pewnym momencie napisał do mnie Michał Misiński na Linkedinie. Mhm. że nie chciałbym porobić piksu w dusie. Kiedyś słusznie powiedziawszy, byłem wtedy zaskoczony, bo e, Józef zawsze mi się wydawał takim top, przynajmniej top dwa obok Patyża e, studiem w Polsce. I pamiętam, że kiedyś nawet e, wysłałem do niej zgłoszenie na staż jakiś, bo widziałem, że mają oddział w Warszawie. E, no i słusznie powiedziawszy, e, na początku nie wiedziałem o tym myśleć, bo jednak e, nigdy wcześniej nie myślałem o tym, że miałem się wynieść e, z miasta rodzinnego w tak szybkim okresie czasu, ale jednak stwierdziłem, że czemu by nie pojechałem na rozmowę kwalifikacyjną, znaczy nawet nie tyle kwalifikacyjne, bo miejsce miałem tam w zasadzie pewne. A po prostu spotkać się zadałem właścicielem firmy, zobaczyć na jaki warunki by to miało wyglądać, zobaczyć miasto i pojechałem na jeden weekend tam. Pogadałem sobie z ludźmi troszeczkę, a potem wróciłem do siebie i w zasadzie przez dwa miesiące się zastanawiałem czy jechać czy nie bo mimo wszystko dla, nie było to łatwo dla mnie. Ale stwierdziłem pod koniec, że kiedy jak nie teraz jeżeli chciałbym kiedyś zobaczyć jak to jest pracować w jakimś większym studiu nie wiem w jakimś Vancouver to jak mógłbym tam wylecieć skoro nie bym w stanie przeprowadzić się 35, 350 km na zachód do Wrocławia. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to była jedno z lepszych decyzji że tutaj się znalazłem. Bo na pewno nauczyłem się wiele nauczyłem się wiele Hmm. takiego życiowego doświadczenia przede wszystkim, e, zarówno jako artysta, jako, jako człowiek. Hmm. I to było naprawdę wrzucenie e, się na głęboką wodę dla mnie, hmm. ale dzięki temu najwięcej się nauczyłem. Mm -hmm. No właśnie, bo bo to jest, bo, bo ty, ty, ty od zawsze mieszkałeś w Warszawie, tak? Tak. Z, tak. Tego, co, z tego, co wiem. I, i, i, I właśnie no i też też szkoła też, też, też Warszawa, więc nie miałeś okazji gdzieś wyjechać do innego miasta, do, pomieszkać sobie w akademiku i, i w ten sposób zdobyć tych doświadczeń, więc tutaj no, to chyba przede wszystkim o to chodziło, że zmiana, przede wszystkim no, pozostawienie w sumie całego swojego życia, tak? tak. W Warszawie. No i mówisz, że to, jest naj, na, że to była najlepsza decyzja twojego życia, ale mówisz tutaj o kwestiach zawodowych, czy właśnie, czy, czy bardziej o tych kwestiach tego no, poznania życia, na, no, może nie na obczyźnie, ale poz, na, poznania życia na własną rękę, tak, zupełnie takich, w zupełnie nowym środowisku. Takich i takich, bo przez to, że wjechałem do miasta, gdzie nikogo nie znałem, a trzeba wiedzieć, że byłem raczej dość ideobroptycznym człowiekiem, to wyjazd do innego miasta, dzięki nikogo nie znałem, zmusił mnie do otworzenia się na świat, na ludzi, na nowe, na nowe doświadczenia. I czego bym zapewne nie zrobił, będąc w Warszawie, bo po co miałbym zagadywać ludzi gdzieś tam, skrobiałem mm -hmm. się o swoich kumpli, tak? A dzięki temu po prostu nauczyłem się wiele, nabrałem takiego doświadczenia życiowego i to jest najważniejsze. Mm -hmm. um, dobra, to teraz powiedz um, um, powiedz, czym dokładnie się zajmujesz w Jusie? W g jestem odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju symulacje ciedzib, fluidów, dymy, wybuchy. Ogólnie efekty cząsteczkowe I pracuję jako FX Artist. I w zasadzie jak już rozmawialiśmy o afterze, to afteren ja nie pamiętam kiedy to teraz otwierałem nawet. <śmiech> Właśnie wiesz co, o to miałem pytać, bo, bo, bo tutaj już tak naprawdę począwszy, od, począwszy już, już paradigm zupełnie innych narzędzi od ciebie wymagał. Nie, a, nie, a, nie, a nie After Effects, albo przynajmniej nie samego After A w, w tej chwili tym bardziej, więc może na jakich w tej chwili programach pracujesz najczęściej? Znaczy jak przyniosłem się do, do Juice'a, to przez pierwsze półtorej roku pracowałem głównie w 3D Max'ie, w Filmiparticles, w Film Fx, a od jakiegoś czasu głównie Houdini. Mhm. Mm no jestem ciekawy jak tak opowiadasz że pracujesz jak wygląda taki typowy dzień tam u ciebie w pracy. Nie, nie, nie mówię o szczegóły bo pewnie tego nie możesz e, nam zdradzać ale tak plus minus że przychodzisz do, do pracy pewnie dostajesz jakieś zadanie i, i, i co dalej. Znaczy przychodzę do pracy robię sobie kawkę pogadam z ludźmi troszeczkę i przeważnie jest tak że mam jakieś tam ujęcie do zrobienia efekt, i pracuję nad tym. Jedną z, I... z takich rzeczy o który zawsze zastanawiałem o wielkich studiach jest to e, i to był taki mit, że czy oni wszyscy w tych wielkich studiach wszystko wiedzą i umieją tak czy są takimi masterami, że nie potrzebują się uczyć na przykład i czy można w takim studiu oglądać tutorial na przykład e, i się okazuje, że można tak, że czegoś nie wiesz, to siedzisz, oglądasz, kurs, oglądasz kursy jakieś, uczysz się e, i to jest spoko. Mhm. No, mnie, mnie zawsze zastawiało to także że na przykład siedzisz i, i robisz taką symulację cząsteczek i potem się okazuje, że klientowi się nie podoba jak się tam na przykład dym układa w prawym górnym rogu. Mhm. Co wtedy puszczasz? O, o, wtedy zmieniasz wszystko, czy, czy, czy jak to wygląda? Tak, czy, czy, są takie... po, czy są poprawki na przykład w takich wypadkach, czy, czy, czy nie ma? Jedną z takich rzeczy jakie się nauczyłem jest to, że e, trzeba robić rzeczy tak, żeby można było w jak najlepszy sposób e, zmienić. Tak? I... Mhm. Starać się robić wszystko proceduralnie. W przypadku symulacji nie zawsze jest to łatwe. Ale na przykład nie ma sensu. się, że nie ma sensu jakby robić symulacji e, jakichś mega ogromnych symulacji, e, bo być może nie będzie to w ogóle potrzebne, tak? I zaczynamy od jakichś prostych, kolorowych symulacji, a potem czasem zagęszczają ten detał. Mm -hmm, mm -hmm. I przeważnie to wygląda tak, że jakby mam mamy sobą superwazora i pokazuje mu to, to co robi na bieżąco. E, po na shotgun'a to jest skomentowane, Jeżeli coś się tak, to po prostu wracam poprawkę. Aczkolwiek e, trzeba zaznaczyć też i brać pod uwagę, że jakby fixy i dymy są dość taką abstrakcyjną formą, że e, tutaj rzadko kiedy można się do czegoś przyczepić w jakiś taki ogólny sposób, bo ludzie na przykład nie wiedzą jak opisać e, to, czego potrzeba, tak? Mhm. Jak zdefiniować e, ten dym też nie mało nas, jestem jedyną osobą robiącą te rzeczy w biurze u nas i mam od sobą tylko Tomka, który też się tym zajmuje, ale głównie odpowiedzialny jest teraz prowadzenie projektów, więc cała odpowiedzialność za tej efekcja spada na mnie i na Pawła pojedynka, który jest freelancerem, z którym współpracujemy. Mhm. Znaczy wiesz co jeszcze w przypadku, w przypadku tak jakby domyślam się w przypadku, w przypadku twojej działki i no najczęściej przy realizacji większych projektów, jakby tutaj jesteście dość mocno już opisani mm, opisani scenariuszem, jakimiś przewiskami, innymi tego typu rzeczami, więc jakby chyba się rzadko zdarza, że jakoś klient mocno ingeruje no, w twoją działkę, tak? Jakby już wcześniej no tak, do, bo... dokładnie już, już w miarę dokładnie wiesz, jakby co masz robić, tak? No przede wszystkim to, co robię jest tylko um, takim uzupełnieniem stary, że to nie jest najważniejsze dokładnie. E tylko jakby być w tle jakby zwiększać poziom imersji danego mm -hmm. e, tworu jakiegoś najważniejsza jest zawsze animacja a FX mają być takim sekundaryz właśnie mm -hmm. który wyświetlają całość i uwidaczniają w jakiś sposób ale w taki bardziej subtelny sposób oczywiście zależy wszystko od projektu co trzeba zrobić ale najważniejsze jest e, chyba kompleksowość przeważnie mm -hmm. żeby z, używając prostych narzędzi prostych rzeczy e, stworzyć coś co będzie wyglądało fajnie Mhm. Znaczy na pewno mhm. ciężkie jest to, że m, o ile jak ktoś jest animatorem to wiadomo ma e, uczy się animować, a potem e, animuje. Jeżeli ktoś oświetla e, to oświetla w moim przypadku. E, cały czas nadawiam na jakieś e, ściany i problemy techniczne. I to wydaje mi, że to jest wpisane troszeczkę w mój zawód, więc moja praca polega na tym, że przez 99 czasu próbuję rozwiązać jakiś problem. E, i za tym setnym razem się udaje zrobić coś fajnego. A teraz jak już tak rozmawiamy o pracy, czy możesz się pochwalić na przykład co robiłeś? Albo w jakim filmiku, w jakiej animacji można część twojej... Część ostatni, znaczy znaczy ostatni, ostatni, ostatni zrealizowany projekt, o którym możesz mówić. Znaczy, Jeżeli w ogóle możesz mówić. Większość rzeczy jakie robimy są to reklamy e, na rynek wschodni, głównie do Chin e, Japonii. Ostatnio tam juz wypuszczał chyba na, na swojego Facebooka jakieś reklamy z Mitsubishi. Mm -hmm. Tam robiłem e, trochę. W listopadzie na listopad wypuszczaliśmy e, animację e, odrodzeni o historii Polski. Tam też miałem swój mały udział. E, a tak długo są takie różne reklamy. Teraz obecnie pracuję nad reklamą mleka gdzieś do Chin i która raczej nie jest humana jakiegoś NDA, no bo nawet nie za tej firmy. Mm -hmm. Bo ja z tego coś, co się orientuję Just też produkował kilka cinematików do gier. Czy miałeś z tym coś wspólnego też kiedyś? Nie, nie. Właśnie cinematiców w ostatnim czasie za dużo nie robimy. Hmm. Już myślałem, że masz jakieś tam tajne info na temat jakiejś gry, który, o której nikt nie, nie wie, a wszyscy by chcieli wiedzieć. I tak bym nie mógł powiedzieć. To też prawda. No słuchaj, no ale wiesz, no, Kto nas... wśród, wśród kolegów no jakbyś nie mógł powiedzieć, no co ty. No. Robimy projekt dla Netflixa i to nie jest nic tajnego, bo to e, też było oficjalne informacje na Facebooku. Ja raczej nie mogę mówić z kim, jaki mm, tytuł. Okej. Okay. Nie mogę powiedzieć, że to wiedz czy coś. <śmiech> <śmiech> Rozumiem. <śmiech> Okej. <Okay. śmiech> okay. Nie tak właśnie, bo mi też, jak mhm. ostatnio rozmawialiśmy o, o czymś, o czym rozmawiamy, nie wiem, od czterech chyba odcinków podcastu, czyli Love Dead Robots, to się, mhm. też jak myślałem o ludziach, którzy mogliby zrobić na przykład coś w drugim sezonie, to Juice też mi gdzieś tam przeleciało przez, przez myśl. No, byłoby było fajnie. Przy tym nie pracowaliśmy, ale myślę, że to byłoby spoko. Samego serialu jeszcze nie widziałem, ale na fajne. To nie, nie słuchaj przedostatniego naszego, nie, nie, nie przedostatniego, jeszcze wcześniejszego naszego podcastu, bo tam yy, Love ostatni robot, dwóch Ostatnich dwóch, <głos> Love <głos> the Robots dość dokładnie, dość dokładnie omawialiśmy. A w Zresztą... ostatnim odcinku tak dokładnie już yy, ze spoilerami omawialiśmy. Się. Tak. Zresztą... Tak Zresztą... mhm. pracował, nie? Z durem chyba. Yy, mhm. Tak, tak robili, do jeden, jeden z filmów robili. Zresztą tu Puchy, jedno rybka. Tak, to na rybkach. Zresztą Jerzy tutaj w jednym z komentarzy na Facebooku pisał, że w końcu obejrzał właśnie Love the Robots i Zima Blue był dla niego najlepszym odcinkiem. No właśnie to w sumie też o tym rozmawialiśmy scenariuszowo. Jeśli chodzi o historię, to, to i moje, mój, mój, mój ulubiony i Marcela chyba e, Jeżeli baterii. chodzi o scenariusz, to naprawdę był. No i, i powiem szczerze, że e, czego teraz nie włączę, a się, w sensie słucham podcastów takich popkulturalnych, kulturalnych, kulturalnych. Mm -hmm lub nawet ostatnio czegoś słuchają w ogóle niezwiązanego tak z fantastyką mm -hmm. science fiction czy, czy, czy jakimiś tam popkulturalnymi sprawami i też omawiali Love Dead robots. Mm -hmm. Także myślę że no, tak jak mówiliśmy x razy no to jak na kulturze odcisnęło to swoje piętno um, odciska cały czas i, i ludzie cały czas o tym dyskutują także no, to jest jakieś wydarzenie w świecie tak ogólnie kulturalnym. No ja czekam na drugą na drugi sezon. Ja też mam nadzieję, że prędzej powstanie niż później. Znaczy mam nadzieję, tylko że mam, mam też nadzieję, że w trochę innej stylistyce, jakby zostanie y, z, zrobiony, może wiesz, bo, bo w tej chwili mhm. to wszystko, mhm. to wszystko tak trochę pachnie heavy metalem. Um, no bo to było właśnie. No. E, e, e, Wtrącenie to było właśnie no inspirowane antologiami tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Heavy metalzy. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, więc jakby tutaj mam znaczy nadzieję, ja że... Tak, mhm. Takie, takie mm, zdanie, że na przykład następne mogłoby się na przykład nazywać Death of uh, Robots, ale już by było na przykład wszystkie filmy utrzymane w stylistyce post-apo. Mhm. Właśnie nie, Właśnie ogóle... mhm. a, ja, a ja właśnie bym w ogóle jakby chciałbym zobaczyć coś zupełnie, zupełnie jakby zupełnie w innym kierunku. W coś wie, w dużo, dużo bardziej, w dużo większe subtelności, żeby to na przykład poszło, żeby te... że jeśli jeśli jest jakiś plan na więcej sezonów, żeby to szło z takiej bardziej skrajności w skrajność. Ja nie wiem, może, może to tylko moje dziwne życzenie. Choć w sumie masz rację, steampunk też bym... Hmm? No. no właśnie ten, jeden z tych, tych fajniejszych odcinków, ten o lisicy, mhm. no, to właśnie był utrzymany w takim klimacie steampunkowym. A teraz jeszcze taka ciekawostka, znowu o Death of Robots. Podobno każdy <laughs> na Netflixie był, były cztery kolejności odcinków. Tak i w jaki sposób to losowo było dobierane dla każdego widza. Aha, okej. Okay. Zaczynało się zawsze z tym samym e, odcinkiem, czyli e... Nie pamiętam oczywiście tytułu. Zaczynało się u każdego tym samym odcinkiem, ale dalsza kolejność była losowa. Mhm. To też, to też jak, jeśli już mówimy o takich dziwnych kolejnościach, to też, co ciekawe, serial, o którym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli Dimension 404, też okazuje się, że na Hulu szło to w innej kolejności, na oficjalnej stronie jest inna kolejność podawana i na HBO GO, gdzie w Polsce można było to obejrzeć, również była inna kolejność tej antologii. Także nie wiem, to jest jakaś... Dziwne, dziwna mind game na nas widzach także ja nie wnikam no. Dobra, koniec już wtrącenia, wracajmy dalej do, do naszego gościa. może. To jakby może może wrócić do początku od Jusa, to razbym wspomnieć że przez pierwszy miesiąc nie robiłem żadnej komercyjnej pracy poza ogólnami tutoriali, bo mi że mam się uczy Thing Particles. Wcześniej mhm. w ogóle nie umiałem i po prostu siedziałem i się uczyłem. To wydaje mi się fajnie pokazuje, że nie zawsze najważniejsze jest to, co umiesz, bo e, moim zdaniem znacznie ważniejsze umiejętności, takie twardy są umiejętności miękkie i umiejętność bicia się w team w jakiś sposób. Mm -hmm. Bo Często się zdarza, że ktoś może być zajebistym artystą, ale nie do końca fajnym człowiekiem, z którym e, będzie się kiepsko spracowało i mm -hmm. chodzi o to, żeby e, grać do wspólnej bramki, a nie tylko do siebie i to jest najważniejsze. Mm -hmm. e, jedną z głównych rzeczy, jaką się nauczyłem podczas pracy w studiu jest praca zespołowa. Chodzi o to, żeby wiedzieć, mhm. że można sobie nawzajem ufać. Że nie ma tak, że ktoś wystawić, się, a potem musi siedzieć po godzinach, tylko mhm. wspólnie odpowiedzialność za to, co robimy. Bo jeżeli ja czegoś nie zrobię, to kolejna osoba też będzie musiała z tej dużej pracy i cały się będzie sypać. I to jest, to jest bardzo ważne praca zespołowa. już mhm. co no, no, kto pierwszy? Mów, mów, proszę. No właśnie, kiedyś też widziałem wywiad z ludźmi z City Projekt Red i oni mówili, powiedzieli mniej więcej coś takiego, że my przyjdź do nas, my cię nauczymy, ważne, żebyś był spoko człowiekiem. Mhm. Żeby, się, żeby się szło z tobą dogadać. A druga taka sprawa, jak już teraz mówisz, o zawalaniu projektów i tak dalej. Jak to tam właśnie u was wygląda? Czy, czy, czy są kręcze w pracy, czy nie ma kręczy Czy zdarzają się takie akcje, na przykład, że trzeba dłużej, często to... trzeba dużo, dłużej zostać w pracy? Nie. To wiesz co, przepraszam Kamil, zanim odpowiesz na to pytanie, zapamiętajmy, zapamiętajcie sobie je. Ja jakby, chciałbym wtrącić trzy grosze do... Odnośnie tego, o czym powiedziałeś, czyli tego, tego grania do jednej bramki, tego teamworku, to to jest coś, czego ja się akurat nauczyłem nie, nie, nie, nie, nie w pracy w jakimś dużym studiu, tylko nauczyłem się tego na, na scenie. Pracowałem jak, najpierw jako technik, potem, to, potem przy realizacji obsługi audio, w sumie wizualnej, bardziej na koncertach, festiwalach i innych tego typu dużych eventach. I, i tam właśnie co charakteryzowało właśnie większość, niestety nie wszystkich, większość ludzi i to większość nie tylko od, nie tylko mówimy o obsłudze technicznej, czyli ludzi od dźwięku, ludzi od, od światła, ludzi od, ludzi od obrazków, od multimediów, tylko również chociażby konferencjera, że jeśli taki team działał dobrze, to nie było czegoś takiego, że znaczy jakby każdy wiedział, co ma dokładnie robić, tak? Człowiek od świateł był człowiekiem od świateł, człowiek od od obrazków był człowiekiem od obrazków, ale w momencie, gdy coś się paliło, nie było sytuacji takiej, choć mówię, czasem się zdarzali tacy ludzie, nie było sytuacji takiej, że no po prostu no nie wiem, no ekran, e ekran eksplodował, no a człowiek od świateł sobie, sobie myśli kurczę, nie no jednak, no to nie sobie lecą ci od obrazków, tak? Bo to jest ich robota. Tylko po prostu wszystkie ręce na pokład i sobie pomagamy, działamy tak, żeby, tak żeby event uratować, tak? Bo ważne jest to, żeby, żeby widz, ten, który stoi przed sceną, który zapłacił za festiwal, czy zapłacił za koncert, nie zobaczył, że coś się posypało, tak? I wtedy jest, wtedy jest wszystkie ręce na pokład. Wtedy... wtedy... Wtedy, wtedy, wtedy chociażby nie wiem, kiedy widzi kiedy konferencję, widzi, że jest jakaś awaria, on robi wszystko, żeby do tego, żeby, żeby, żeby jakby, powiedzmy, sytuacja to jest sytuacja, sytuacja której, której, której sam doświadczyłem na jednym z niedużych dużych eventów, ale mieliśmy coś tam wypuścić, nastąpił jakiś, nastąpił jakiś fak-up, serwer nam, media serwer nam siadł i konferencję już to zapowiedział. Wystarczyło, że zerknął, mimo że siedzieliśmy gdzieś tam w realizatorce przed sceną, wystarczyło, że zerknął, gdzieś tam mu machnęliśmy, on odpowiednio zapchał gadaniną to, co ten nasz fakap, bo to był nasz ewidentnie fakap techniczny i dopiero w momencie, gdy, gdy, gdy byliśmy gotowi, daliśmy mu znak, ponownie zapowiedział i, i, i, i, i wszystko poszło i, i, i do dziś na tym evencie nikt nie wiedział, że coś w ogóle się posypało, tak? A były też takie eventy, na których no ewidentnie konferencjer chociażby yy, yy, no zawalał sytuację, ponieważ zamiast zapchać jakieś tam problemy techniczne z tym, z tym czy, czy, czy z inną sytuacją. Tu akurat inny przykład mi przychodzi. To była realizacja w kinie w jednym z kin w Poznaniu. Duża realizacja komercyjna i tam właśnie konferencje, że gdy coś się z mikrofonami zaczęło sypać, to akurat nie była moja działka, ale coś się zaczęło z, z mikrofonami sypać i tylko jeden zaczął działać. Znaczy tylko jeden działał. Zamiast to jakoś obrócić w żart, zamiast to, to, to znaczy zamiast uratować po prostu event, zaczęły się z, ze sceny y, do Odcinki odnośnie, odnoś, odnośnie techników, którzy zawalają sprawę, tak? No, tak się nie robi. I, I to jest właśnie, i to jest, i to jakby tutaj no z tej branżuni scenicznej mojej, ale w, w której zaczynałem. Ale to jest ważne ważne właśnie też, też, też chociażby w dużych, w dużych studiach, że, że, że ten teamwork jest ważny i ważny jest ten ostateczny, ostateczny cel, a nie, a nie tylko i wyłącznie moja działka. I to jest właśnie ważne w tym, co powiedziałeś, że właśnie ważne jest to, że jesteś tym właśnie tym team playerem, a nie tylko grasz do swojej bramki, przychodzisz jako ta alfa i omega i, i robisz tylko swoje, Tak. No, to taka moja znowu przydługa dygresja, za co oczywiście wszystkich serdecznie przepraszam. Możesz odpowiedzieć Ej, na pytanie, które 20 się do tego minut temu. Tak, <laughs> y, teraz możesz już, Kamil, odpowiedzieć na pytanie, o którym pewnie już zapomniałeś, jak te 20 minut temu Marcelo Ci zadał. To było Proszę. pytanie okręcze. Tak. No. Czasem się zdarza. Ponad ponoć kiedyś było to dużo częstsze, zanim się tym do firmy, a z tymi czasy. Ja mało jest takiej sytuacji. Raz na jakiś czas jakiś projekt, po prostu zbliża się koniec trzeba przycisnąć czasem zrozumieć troszeczkę ostatnio miałem coś takiego w połowie do tego że musiałem zostać po godzinach ale na ogół nie ma aż takiego dużego problemu. Więc wszystko zależy od sytuacji od projektu. Czasem trzeba przycisnąć zacisnąć zęby ale w większości nie ma tak że codziennie wychodzę po 12 godzinach z pracy więc pod tym względem jest bardzo spoko. Mhm. Czyli ma dobrze zorganizowaną ten, jakąś kierowniczka albo coś takiego. Tu myślę, że przy tak dużych projektach już rac raczej rzadko się zdarzają sytuacje, w której yy, dzwoni pan Leszek czy inna pani Agnieszka z kwiaciarni i mówi, że potrzebuje na jutro baner animowany na stronę internetową i, i musisz to zrobić, tak? Yy, tutaj myślę, że gdzieś tam deadline'y są na tyle, na tyle odległe i na tyle jest yy, praca, dopra praca dopracowana bardzo po polsku. Nie, nie, ostatnio ktoś mnie, ktoś się mnie czepiał, że za dużo z za dużo angielszczyzn, angielszczyzn dorzucam i, i, i jeszcze z, źle akcentuję, także będę się starał mówić. E, tak, nie, taka branża. Taka branża, dokładnie. A robiliśmy jak robiliśmy tą animację na Dzień Niepodległości, to mieliśmy chyba łącznie z pół roku na to, ale i tak pod koniec było ciasno z tym czasem, więc wydaje mi się, że nie nieważne, jak dużo być czasu, tutaj tak mogą zdarzyć się jakieś fakapy na koniec. czy znaczy to jest jakoś wpisane też w ten zawód w sensie, że czasami trzeba zostać dłużej w pracy i nadrobić to, co gdzieś tam uciekło wcześniej. Zresztą przed deadline'em zawsze najlepiej się pracuje. No jak to mówi, jak to jak to mówi, to takie znane powiedzonko, de, de, deadline is the inspiration. Tak? tak. A to co jest fajne w pracy mm. z to, dla mnie jest to, że nie mam kontaktu z klientem bezpośredniego. Po prostu mam na ciebie, na co sobą spór czasem producenta. Mm -hmm. Ale nie muszę kontaktować z klientem i brać siebie tej pierwszej fali e, jak coś jest nie tak na przykład. Mm -hmm. To jest spoko bo wy pracujecie z klientami bezpośrednio więc wiecie że to jest na pewno e, niełatwe czasem. A mm -hmm. ja mogę się zająć tylko wyłączyć swoją robotą i skupić się tylko na tym. I dzięki temu wydaje mi się że moja wzrasta. To przeszkadzi mi temu myślę, że zdecydowanie wzrasta, bo tak jak powiedziałeś, przede wszystkim odbijasz się od tych pierwszych jakby, od tych, od tych bezpośrednich uwag, czy czegoś takiego, a drugie też jakby, pomija, jakby całkowicie w ogóle nie uczestniczysz w etapie, który no często jest przy, przy bezpośredniej pracy z klientem, gdzie tak naprawdę musisz najpierw, przychodzi do ciebie klient, on chce coś zrealizować, ma jakiś pomysł i często jest tak, że tego klienta trzeba najpierw częściowo wyedukować, tak? I to im mniejszy czasem projekt, tym bardziej tego klienta trzeba wyedukować, czego on tak naprawdę, czego on tak naprawdę potrzebuje, tak? Wiadomo, że jeśli mówimy o dużych, dużych realizacjach, no to już to troszeczkę inaczej wygląda, choć też nie przesadzajmy, czasem jest tak, że... Mm, nawet przy dużych projektach klient nie do końca wie czego chce i to też jest ważna rzecz która tobie znaczy ważna jakby, znaczy inaczej pracochłonna tak naprawdę i czasochłonna często rzecz którą ty się nie musisz zajmować i to jest tak jak powiedziałeś, spory plus bo możesz się zająć tym tym co do ciebie należy. tak? I to jest w sumie, to jest w sumie fajne właśnie w pracy w dużym studiu. Mhm. No, no, znaczy no, też tak podoba mi się to że mhm. na przykład zjemy, zajmujemy się głównie reklamami. I kiedyś myślałem, że fajnie byłoby pracować nad filmami i tak dalej. I co w przyszłości chciałbym robić. Ale wydaje mi się, że fajnie jest to, że skaczymy od projektu do projektu. Każdy projekt wymaga zupełnie innych rzeczy. Mhm. E, dzięki temu mogę się znacznie więcej nauczyć, bo mam jakieś nowe zadania, nowe wyzwania. A jakbym siedział przez pół roku nad jednym ujęciem, e, to być może bym mnie wymasterował, ale nie nauczy się tak dużo jak e, w pracy w reklamie. Mhm. Zgadza się. Wiesz co nie, bo, bo, bo mniejsze... Jest. Nie, bo wiesz co, bo mniejsze, mniejsze formy właśnie to, to, to, to, to dają, że jesteś taką jednoosobową grupą desantową, gdzie jesteś po prostu co jakiś czas zrzucany na total behind enemy, enemy lines, znowu angielszczyzny, i, i, i wiesz, w zupełnie nowe, w zupełnie nowe miejsce i, i, i zupełnie nową rzecz realizujesz, tak? której albo nigdy nie realizowałeś, albo, albo gdzieś tam e, e, nawet nie wiesz, jak do końca zrealizować, bo... Bo, bo, bo, bo, bo nad tym nie pracowałeś i to jest to tak jak powiedziałeś dużo dużo bardziej dużo bardziej uczy niż niż praca czasem kilka lat nad jednym nad jedną fabułą pełnometrażową. No. Znaczy powiem szczerze, że na początku mm. był taki stres że skakuje mi jakaś rzecz nie mam pojęcia, co zrobić po prostu siedzę i panicznie przeglądam meta albo kursy tutoriale a teraz bardziej spokojem do tego podchodzę mm -hmm. że jest zwanie, ok e, nie wiem jak to zrobić ale się dowiem tak? I jest mm -hmm. do tego bo już wielokrotnie była sytuacja, że czegoś nie umiałem, a się udawało to zrobić, więc to jest tylko czysta formalność, żeby nie wiem czegoś, znaleźć jak to zrobić, dowiedzieć się, zrobić i gotowe, tak? To trochę czasu na to, energii i wszystko będzie okej. Okay. No, zgadza się. Ale to jest też, wiesz co, to jest też coś, czego, czego też spora ilość osób nie rozumie i to też, czy ja się czasem z tym spotykam, że na przykład odmawiają realizacji jakiegoś projektu i tu mówimy już nie na przykład o dużych reklamach i dużych klientach, tylko mówimy tu o jakichś mniejszych projektach i i takie osoby gdzieś tam pytają mnie najpierw właśnie jakbym to, bo czasem często dostaję takie pytanie właśnie jakbym to wycenił i tak dalej, a potem no jeśli a potem mm, potem okazuje się gdzieś w rozmowie, że ta osoba jednak stwierdza, że no nie, jednak zrezygnuje, bo bo jednak no, to jest coś, czego wcześniej za bardzo nie robiła i tak dalej i nie wie czy sobie poradzi i oczywiście jakby też nie ma co przesadzać i porywać się z motyką na słońce, gdzie nie wiem, przychodzi klient z bardzo krótkim deadline'em i, i i naprawdę jest coś, coś, to coś czego zupełnie nie rozumiesz i nie potem potrafi... No to też nie ma co tutaj oszukiwać klienta i oddawać mu jakiegoś gniota albo w ogóle nie zrobić i wystawić klienta, bo można sobie bardzo szybko mosty za sobą spalić bezpowrotnie, ale w momencie kiedy często widzę, że osoba byłaby sobie w stanie z tym poradzić, tak? I. i, i... I rezygnuje, bo, bo właśnie się obawia tego, że sobie nie poradzi albo nie wiem, bo nawet nie chodzi o to, że nie wie gdzie, gdzie znaleźć informacje, tylko po prostu gdzieś tam strach przed rzuceniem się na głębszą wodę, ale to jest to, coś, to, to, to, to o czym mówiłeś już na początku przy okazji yy, paradigma, tak? że też mogłeś po prostu pójść na łatwiznę i zrobić, zrobić coś prostego, a jednak się trochę na głęboką wodę porwaliście, tak? Mhm, więc, to, więc to chyba jest kwestia, kwestia jakiegoś indywidualnego y, podejścia, albo może po prostu jednorazowego przełamania się i zobaczenia, że jednak, że jednak się da. No, y, Wszyscy jest zacichli, a ja znowu się... Roz... Bo długo gadam i potem nie wiadomo jak skomentować ten mój bełkot także ci... proszę, proszę, My... przepraszam. No. Ty akurat jesteś tutaj z naszej trójki chyba najbardziej e, gadotliwy, także <laughs> dajemy Ci wolną rękę. Dziękuję bardzo. Nie, to ja już, się, ja już się może zamykam, zerknę w komentarze. A, tutaj Jerzy komentuje to, co mówiłem o swojej pracy na scenie. Ja wyrosłem na byciu akustykiem scenicznym, dźwiękowcem publiczność nigdy nie wie ile się spieprzyło tylko ja i artyści no dokładnie dokładnie tak zresztą to też jest z czasów, z czasów właśnie jeszcze mojego jeżdżenia po eventach jak to w branżuni nazywaliśmy zawsze czyli tak zwanego ciorania kabli to jest takie powiedzenie które często używam że nie ma takiej imprezy której nie da się spieprzyć no tylko ważne jest to żeby potem żeby żeby widz w ogóle nie dostrzegł, że cokolwiek się m, się posypało. Także kolejne pożegadło. Pamiętajcie, nie ma takiej imprezy, której nie da się spieprzyć. E... No. Akurat takie podejście jest też bardzo ważne, gdy się pracuje z takimi programami jak After Effects. Nie ma takiego projektu, który nie jest w stanie wywalić ci After Effects. E... jak To jest takie prawdziwe. Jeśli chodzi o moje pożekadło, one są tylko prawdziwe. Yy, dobra. Yy... Słuchajcie, już mamy półtorej godziny. Cholera, coś nam Wtedy. się za bardzo przedłużają hmm. te nasze spotkania, ale dobrze. Yy, wiesz co, dobra Kamil, to może tak. Yy, yy, to powiedz mi, co ty w tym Wrocławiu porabiasz tak poza, poza pracą, bo tak jak wspomniałeś, no, nie spędzasz codziennie 12 godzin więc jak sobie gospodarujesz wolny czas, żeby mieć jednocześnie w miarę odświeżoną głowę i, i, i być gotowym do pracy po weekendzie czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy następnego dnia? Tak naprawdę bardzo się staram zachować ten worklife life balance i wydaje mi się, że to dla mnie naprawdę ważne. Przecież nie mam siły ani chęci jakby siadać do grafiki po godzinach mm -hmm. i to czym się zajmuję to po temu zapisałem się na kurs tańca nawet i po prostu chodzę, uczyć się tańczyć. Eee, a jakiego taniec? Mm, to taki e, brazylijski taniec. I były momenty, że 5-6 mm, razy w tygodniu chodziłem na to. Teraz już troszkę więcej czasu wolnego sobie daje No ale przeważnie, właśnie po pracy mam jakoś siłownię, sam coś takiego. E, spotkałem z znajomymi. Często to mi czasy bardzo lubię i cenię sobie wyjście na kawę po prostu do kawiarni z książką. E, taki chill out i slow life troszeczkę. Mm -hmm. Ja też widziałem na Instagramie całkiem sporo zdjęć robisz ostatnio. No a tak zdarza mi się znacznie jak czas temu kupiłem aparat i zająłem się fotografią. Przez pierwsze dwa miesiące e, w zasadzie chodziłem wszędzie z nim troszeczkę im przeszło e, i raz taki czas jak mam możliwość to wyjeżdżam sobie jakieś ciekawe miejsca i robię z tego jakiś filmik albo zdjęcia. No i albo też fotografia uliczna czasem się zdarzy mi jakieś zdjęcia zrobić na ulicy. Więc hmm. Wydaje mi się, że fotografia bardzo jakby rozwija pod względem patrzenia na, na świat, na światło może i wyczuwa na jakieś takie sytuacje ładne, świetne. to się potem przydaje chyba w, w pracy. Mm -hmm. No, fotografia na pewno uczy, uczy patrzenia, tak? Uczy zwracania w ogóle uwagę na ten świat otaczający. Bo często jest tak, że właśnie, że. Znaczy ja zresztą, zresztą sam też to po, tobie, po, po sobie widzę, że, że jakby im więcej zdarza mi się myśleć o, jakby o, o, o świecie przez pryzmat fotografii, bo jednak bieganie z kamerą to jednak nie jest, nie jest to samo. Jednak fotografia troszeczkę inaczej No znaczy... mm -hmm. mów, mów. No dużo zauważyłem, że często ludzie. Oceniają, czy myślą, że ci, którzy kręcą jakieś filmy, tak? Mm -hmm. Operatorzy kamer, mm -hmm. lub Kameruni, jak to woli, <śmiech> kamerzyści. Kamerzyści, mm -hmm. to będą też świetnymi fotografa fotografami. A to, jest, to są zu zupełnie, można powiedzieć, dwa. dwa jak w sensie, że jak pociąg jadą dwa pociągi, to dwa tory rozjeżdżają się w ogóle w dwie różne strony. Mm -hmm. Nie, zupełnie. Myślę, że, że niby, mm -hmm. niby, niby, niby, niby jest to samo, ale operator myśli zupełnie inaczej niż fotograf. I dla, myślę, że dla obydwóch stron, jeżeli, lizną, jeżeli fotograf liźnie trochę operatorki, a operator liźnie, liźnie fotografii, to, to, to, to tylko też na plus im to wychodzi, w sensie, że można bardziej plastyczne obrazki wtedy pstrykać. Mhm, mm mhm, mm mhm. To się zgadza. A teraz dokończ swoją myśl, bo ja ci się znowu wkręciłem. A Widzisz, już w tej chwili, w, w, jak to się mówi, bardzo ładnie wsiąkłem w to, o czym ty mówiłeś i, i, i, i zgubiłem to wątek, nie. więc, więc nie, będę, nie będę kontynuował. Mówisz kawa i wyjścia do kawiarni. Co ciekawego, ostatnio czytałeś, co mógłbyś polecić? z mi czasem... Czytam sporo jakichś psychologicznych książek. E, Taka potęga, potęga podświadomości i tak dalej. Akurat potęga podświadomości miałem do tego podejścia, wydaje mi się, to jest jakieś bełko totalne. Absolutnie. W sensie, z punktu widzenia, e, to jest jakaś tam psychologia humanistyczna i to jest na tej zasadzie, że uwierz, jaki jesteś, to mnie i wszystko się stanie. Taki się, ko tak, jest, takie kouczowanie. Takie no, no takie afirmacje, jakieś mm -hmm, wymagania są mm -hmm. e, a jeżeli ktoś jest pewny siebie, to nie musi sobie wymagać tego, tak. A jeśli no. jest niepewny, to są zdecydowanie lepsze publikacje niż potęga pod Podświadomości. Absolutnie racja. Z takich ciekawych mm -hmm. rzeczy, co czytałem, było na przykład taka seria książek e, e, Żyj, kochaj i wybieraj wystar wystarczająco dobrze. To są takie trzy książki to są rozmowy e, z psychologami. Mm -hmm. Jakby kluczowe jest to, że czasem najważniejszą rzeczą i najlepszą, jakiej potrzebujemy w danym momencie nie jest najlepsza, tylko ta wystarczająca i to można odnieść się do każdego jakby aspektu życia e, od projektów po jakieś relacje z ludźmi, że czasem nie potrzebujemy mm, koniecznie najlepszej karty graficznej czy komputera, tylko tego, który będzie wystarczający po prostu i on mm -hmm. będzie najlepszy dla nas. Wiesz co, to absolutnie absolutnie, rację. Zresztą pewnie pamiętasz, ja to ciągle zawsze powtarzam. Zresztą na jednym z pierwszych spotkań z e, na, na, na naszych podcastów też o tym mówiłem, że właśnie najgorszym, co może być, jest to, że ciągle czekasz na ten jeszcze ciutkę lepszy aparat, na, na szybszy komputer i tak możesz całe życie przesiedzieć. Na więcej inspiracji. Na więcej inspiracji, tak, więcej ramu i tak dalej i tak dalej. A ważne jest to, żeby po prostu zrobić coś najlepszego, co jesteś w stanie zrobić, przy pomocy tych narzędzi, które posiadasz. No, dokładnie. Mm. Okej. Okay. Właśnie, a Ty, Marce, jakąś ostatnią książkę, którą możesz polecić? Poczekaj, bo jest jedna z których... ostatni... Tak. Przeglądają tak, to mam jako podkładkę pod mikrofon. <śmiech> no, akurat nie tak jak, Bitnie, jak jak Kamil ale też polecam bardzo ładne ilustracje. Sami można się trochę dowiedzieć o naszej takiej e, historii e, w sensie w takich wierzeniach e, polskich czyli bestiariusz słoweński. z tego co wiem jeszcze jest kilka takich części lub książek z tej serii. E, ale ta jest chyba ta jest pierwsza która mi wpadła w łapy i uh -huh. bardzo mi do góry przypadła. Okay. O, ale z takich ciekawych rzeczy, mm -hmm. jakie ja robiłem, to na przykład e, sadziłem drzewa z szefem. Bo ostatnio Adam wchodzi do biura i się do Ktoś chce e, pomóc drzewa, bo ogólnie jest taki proekologiczny, prospołeczny i obywatelski. E, po prostu kupiłem tam ze stosadzonek sadzonek i poszliśmy do jakiegoś tam na jakąś ulicę, gdzie było większe pole z e, wolną przestrzenią i kopaliśmy dziury, sadziliśmy te drzewa. Więc wydaje mi się że ciekawe. Nigdy nie miałem okazji e, czegoś takiego robić, Wiem, że to jest fajna sprawa, przyjąć tak ekologicznie, pomóc światu. Spoko, spoko, fajne. Ale kto by się spodziewał idąc e, do pracy przy symulacji cząsteczek, e, w godzinach pracy idziesz sadzić drzewko, tak? <śmiech> Długo sobie pewnie myśleli, że gdybyś się uczył to by nie musiał pracować z <śmiech> No, jednak okazuje się, że nie. Nawet w tak dużym studiu, jak brzuz, musisz pracować czasem z łupatą. No. Eee... O, a ja no. y, tak... Y... Bo mnie oczywiście nikt nie zapytał, ale skoro was pytałem... D Dobrze, o Emil, z... jaką książkę ostatnio czytałeś? <laughs> nie, nie ostatnio, ale wiesz co? Ale wiecie co, gdy, gdy, zaczę... gdy, gdy zacząłeś, Kamil, mówić właśnie o, mm, o książkach właśnie niebędących... Nie, nie nie będących, y... Da, hmm... powieściami, tylko czymś, czymś no i ty też teraz zresztą Marcelo Bestieriuszu, to Astrofizy Astrofizyka dla Zabieganych Neil, Nila de Grasa Tysona, nie wiem czy kojarzycie powieka. Słyszałem o tym panu, ja ja co Kurczę, świetnie, świte, znaczy świetna książka, fajnie, szybko się czyta. Y Bardzo lekko napisana. Jeśli chodzi o astrofizykę, no ja bardzo mało wiedziałem, zresztą nadal bardzo mało wiem, ale ta książka jest naprawdę fajnie przystępnie napisana. Zresztą, jeśli chodzi o samą postać Nila Degrasa tysona ja uwielbiam tego człowieka słuchać. Um... A mi się okazuje, może oglądać e, Space tam tak, tak. Absolutnie świetna, świetne. Absolutnie świetne, tak. Też polecam. Wiesz co, ja też y, słucham, co prawda, nie na bieżąco. On ma, w, to chyba w tej chwili już co tydzień jest, y, taką audycję radiową. Ona też na, na, chyba na YouTube jest, a na pewno jest w formie podcastu dostępna. Startok się nazywają, czyli Gwiezdne Rozmowy po polsku. Chyba tak. Ja start, ok. Dobra. Start Talk. Dobra. Widzisz, to jednak to moje akcentowanie, coś z nim jest nie tak. No i to są jego rozmowy w sumie z naukowcami, ale też często zaprasza, zaprasza sportowców, więc to są takie całkiem lekkie rozmowy na temat otaczającego nas w sumie świata. tak? To nie jest, nie jest tylko astrofizyka i jakieś, jakieś bardzo mocno geekowe rozmowy, ale również o jakichś no, nowinkach technicznych. Także też polecam, polecam posłuchanie. Zresztą ja no mówię, tak jak mówię, ja lubię tego kolesia słuchać, bo bo, bo, bo bardzo mądrze i bardzo fajnie i bardzo przystępnie gada. Zresztą polecam jego Twittera. On jest jednym z bardziej znienawidzonych właśnie popularyzatorów nauki przez środowiska sympatyków science fiction, ponieważ on na Twitterze często, często właśnie czepia się tego jak bardzo nieadekwatne z rzeczywistością są na przykład obrazy nieba w danym filmie czy, czy, czy, czy, czy jakieś teorie dotyczące właśnie fizyki czy astrofizyki które są, które są przytaczane w filmach nie tylko science fiction no, wytyka po prostu błędy i dziury scenariuszowe także jest dość mocno znienawidzony przez środowiska. Ktoś, ktoś źle symulował cząsteczki pod średniskami. Tak? Właśnie dokładnie tak. Żeby <śmiech> Ciekawe co interstellarze mówił. Wiesz, ale, yy, dobra, mów przepraszam, ja wiesz co, yy, o Interstellarze w tej chwili nie będę, yy, nie będę na pewno w stanie przytoczyć w pełni, ale, yy, ale ogólnie pozytywnie się wypowiadał. Ogólnie, ogólnie bardzo pozytywnie i z tego co wiem, nie chcę teraz skłamać, ale chyba właśnie do Interstellara on został yy, zatrudniony jako konsultant, yy, żeby to wszystko się gdzieś tam zgadzało z, z, z rzeczywistością. Nie, nie chcę w tej ja chwili chyba skłamać, jest, ale no do ja jednego, chyba, chyba, chyba właśnie nie. do Interstellara był zatrudniony. Mhm. Chyba mogę potwierdzić twoje, bo jak teraz opowiadasz to w jednym z moich ulubionych podcastów, czyli w, w Miszmaszu, też oni mówili i coś mi świta, że już o tym słyszałem. A wiem, że nie słyszałem tego od ciebie, także A, okay. e, prawdopodobnie prawdopodobnie mówisz rację. Mówisz prawdę. Mówisz rację, dobrze. Ale mówisz rację, ale jak jesteśmy tak przy podcastach, to mi też się teraz przypomniał, ten podcast dosyć rzadko wychodzi, ale słucha się go fenomenalnie. I to jest podcast Nerdy Nocą, polski podcast, okay. e, taki można powiedzieć naukowy. Mamy osobę prowadzącą mm -hmm. i ta osoba za, zaprasza różne osoby, które się znają na rzeczach, ale tak w miarę dobrze się znają. Mm -hmm. e, także mamy historyków, e, biologów, e, ostatnio było o ważeniu piwa. Ostatni podcast, który wyszedł to było o ważeniu piwa, o budowaniu przydomowej e, ważelni piwa. Okay. Y, polecam. Bar bardzo bardzo mega ciekawe są te podcasty. Okej, okay. nie miałem okazji także, także z chęcią sobie e, z chęcią sobie zerknę. W ogóle nie wiem, czy, nie wiem, czy Kamil miałeś okazję słuchać naszych, e, naszych wcześniejszych podcastów. My właśnie e, z Marcelem ogólnie jesteśmy fanboyami podcastów. E, Marcel bardziej tak, podcastów. Ja miałem okazję. Mm -hmm. A co do podcastów, to ja bym sobie chciał polecić podcast Alana McKay'a. Alana McKay jest taki, można powiedzieć, z góry od 20 lat w branży pracujący e, przede wszystkim w wielkich ludzkich produkcjach jest bardzo aktywny e, w sieci ma bardzo dużo swoich kursów e, tutoriali jego podcast również wyglądają w taki sposób że zaprasza jakieś znane postacie mm -hmm. z świata e, postprodukcji z e, i pracowników e, różnych artystów e, i rozmawiałem o tym jak e, wygląda praca nad jakimś filmem projektem ogólnie o takim o e, tego typu rzeczach bardzo dużo fajnych rzeczy. Ostatnio widziałem breakdown półtorej godziny do Gwiezdnych Wojen i oh. Avengersów na przykład i bardzo fajnie szczegółowo zwraca uwagę na to jak, było, jak coś, coś powstało nie taki w taki sposób tylko bardziej na postrzeganie jakby ujęcia mm -hmm. potrzebne jak pracować ze skalą żeby to było wiarygodne i tak dalej. Spokojnie, mm -hmm, spoko i to jest to jest, to jest jego, jakby jego podcast, tak? Czy on ma jakąś konkretną tak, nazwę? Ale tak. on okay, po prostu na YouTube. A, okej. Okay. Dobra, no, warto ja wiedzieć. Sprawdzaj, sprawdzaj, zapisuj, bo też tak jak Wyślij mówiłem. Wcześniej, tak, bo tak jak mówiłem wcześniej, postaramy się do wszystkiego o czym mówimy dziś. E, linki wrzucić w podsumowaniu no. dzisiejszego e, odcinka. Dobra, panowie, prawie dwie godzinki. Myślę, że będziemy mm, na dzisiaj kończyć. Yy, mam nadzieję, że. Yy... Kamil nas. Yy, do nas zawita jeszcze. Mam nadzieję, nie raz. Będziemy no. sobie. Yy... Rozmawiać o, o, o innych rzeczach albo może kiedyś będzie e, chciał pogadać o jakimś kolejnym tajnym projekcie, nad którym pracuje w Jusie i tylko oczywiście nam powie, nikt więcej się o tym nie, nie dowie, e, także e, mam nadzieję, że, e, że tak będzie i e, że odpowie pozytywnie na nasze zaproszenie. E, odpowiesz pozytywnie, powiedz już teraz. No, myślę, że tak. Okay. Pod folcami zaprzeczam. Dobra. E, dobra. To tak. Panowie, czy coś jeszcze? Jakieś podsumowanie? Marcel? Kamil. To jeszcze komentarze na szybko. Okay, dobra. Widzę, że tutaj coś się pojawia. Hammer e, pisze na YouTube, mhm. e, że nie zrobił hawajskiej. że nie ma opcji podejrzewam, że, że, że dzisiaj wszyscy się z nim zgadzają i dobrze, że nie zrobił hawajskiego bardzo jak bardzo o piwie to Tomasz Kopyra, no to jeśli nie mylę, to jest jakiś youtuber, coś tam e, świta tak, tak, Tomasz Kopyra.com chyba jego serwis i na YouTubie właśnie tak, tak, tak no jeszcze napisał, że nerdy nocą sobie sprawdzić także ja polecam, polecam ogólnie wszystkim sprawdzić sobie ten podcast, bo to jest chyba z fajniejszych polskich podcastów, szkoda, że tak rzadko wychodzi okej, okay. dobra ja już żadnych podcastów nie będę polecał, bo znowu się rozgadam przez, 20, przez kolejne 20 minut. Dobra, dzięki wszystkim za dziś, którzy nas słuchali, ci, którzy nas będą chcą posłuchać w formie podcastu, tak jak powiedziałem, dziś w nocy lub jutro z samego rana, podsumowanie odcinka i wersja audio wędruje na wszystkie największe serwisy podcastowe jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, komentarze do tego o czym dziś mówiliśmy zapraszamy do komentarzy odniesiemy się do nich w, za tydzień w kolejnym odcinku a je, albo już odpo, bezpośrednio wam odpowiadając w komentarzach na dziś dziękuję dzięki Kamil, że się pojawiłeś E, Dziękujemy bardzo. Dzięki za twoją wzruszającą historię. <laughs> e, nie, tak zupełnie serio, to właśnie w sumie bardzo chciałem zaprosić Kamila do naszego, do naszego podcastu, bo Kamil jest takim świetnym przykładem osoby, która... Przepraszam. E, sąsiedzi krzyczą za oknem. E, osoby, która e, no, zaczynała e, na forum After Effects od, od, bardzo, od bardzo prostych rzeczy i która... Która gdzieś tam trwając w swoim postanowieniu robienia ruchomych obrazków, w tej chwili pracuje w jednym z największych studiów w Polsce, realizując fajne rzeczy. Dlatego warto z niego brać przykład. Tak jak wspomniałem, do wszystkich, do wszystkich, znaczy do, do, do, do Paradigma również link pojawi się w podsumowaniu. Także jeszcze raz dzięki Kamil za pojawienie się. I dzięki że wytrwałeś I dzięki że czasem posłuchałeś tego mojego ględzenia, jak ci to czy to radziłem w czasach jeszcze forum After Effects. I dzięki też że niektórych z moich porad nie słuchałeś. <grystanie> no. Ale ty się śmiesz, ale na tak. początku kilka lat temu byłeś jedną z takich osób które mnie naprawdę mocno inspirowały i jakby pewnie po części jestem tu gdzie jestem dzięki tobie. Tak mi się wydaje. To teraz się za... to teraz się zarumieniłem dla tych którzy <śmiech> <śmiech> <śmiech> wytrzyj z łezkę. Tak, to już ocieram łezkę i się zarumieniłem. Nie, no dzięki, fajnie, bo, bo jakby to ja do dziś gdzieś tam staram się po prostu gadać o tym, o czym gadam. Czasem nieskładnie, czasem ze złym akcentowaniem i za, za dużą ilością angielszczyzn. Ale, Chyba lepiej, lepiej tak gadać niż w ogóle nie gadać. Ale lepiej tak, wychodzę z tego założenia, że lepiej tak gadać niż w ogóle nie gadać, bo bo, bo można fajnie, fajnie ale, ludzi w jeszcze... fajne rzeczy wciągnąć. Mhm. Mhm. Ja jeszcze tak chcę przedłużyć, jak tu Emil, okay. pierwsza rzecz, która mi tak przyszła do głowy, jak już mieliśmy kończyć, tak? ale Emil jeszcze coś miał powiedzieć, to mi się skojarzyło, tak jak już jesteś na mszy, samogłoszenia parafialne. Już, już, już myślisz, że się skończy, a tu ksiądz jeszcze na ogłoszeniach musi coś tam od siebie dorzucić i, ta, i kolejne pół godziny mija. A druga sprawa to, to, to, to już tak serio i znowu Emil. Emil to zawsze był taką osobą na forum After Effects, która takiego kopa w tyłek dawała. W sensie. Że jak ktoś mówił, ktoś pisał źle albo marudził, to Emil zawsze przychodził i dużymi wielkimi literami z milionem wykrzechników pisał, że jak, jak się nie da, to trzeba zrobić tak, żeby się dało. Jak, jak, jak ten. Jak jest konkurencja, to trzeba, być, trzeba zaoferować konkurencyjne jakieś usługi. Jak, jak inni, inni sobie radzą, to znaczy, że ty też sobie możesz poradzić. Zawsze, zawsze, zawsze potrafił w jakiś sposób zmotywować, żeby inaczej podejść do, do, do, do, do pracy. No, to chyba dobrze. No właśnie dobrze, no okay. ja też pamiętam jeden z moich pierwszych kontaktów z Emilem to było też się zacząłem chyba żalić na, na forum After Effects, że, że u mnie to nie ma, nie ma jak robić, bo wszyscy to mają kontakty i tak dalej. Ja mówię, I Emil, znaczy, od, od razu następny komentarz na dole to był Emila, no to też sobie zrób kontakty. Okej, okay, dobra, to może kiedyś zrobimy, zaprosimy więcej osób i zrobimy taki wspominkowy program. O, o mnie i o tym, jak to czasem byłem uwierdliwy. To jest przez forum After FXP. <głos> tak. Y, to teraz myślę, że już po tym pozytywnym akcentem zarumieniony, możemy, y, mogę kończyć dzisiejsze spotkanie. Y, czy jeszcze ktoś? Jakieś ogłoszenie parafialne? Nie? Okej. Okay. <głos> Nie, już po ogłoszeniach jest. Dobra, to do, do jeszcze więcej swój do domu. Tak jest, dobra, panowie, to jeszcze raz. Dzięki Kamil, że się pojawiłeś. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości skorzystasz z naszego, z naszego zaproszenia. Mam nadzieję, że będziesz spamował dzisiejszym odcinkiem po wszystkich swoich rodzinie znajomych i zapraszał na inne odcinki, również z innymi gośćmi, albo tylko z naszymi gadającymi głowami nasz, moją i Marcela. Dzięki Marcelu za dzisiejszy odcinek, dzięki wszystkim, którzy ja nas oglądali, dzięki wszystkich, wszystkim, którzy nas będą słuchali w formie podcastowej i widzimy się i słyszymy się na żywo. Przyszła środa, godzina 20 i słyszymy się w wersji podcastowej zawsze jakieś 12 godzin później na wszystkich największych serwisach podcastowych. Na dziś się żegnamy. Cześć wszystkim. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia.